Kolektywny podcast sportowy. Proszę. Na, zarzucie, na pewno się nagrywa. Być pewny. Tak. Uwaga. U... to wisi u mnie teraz pod lusterkiem w samochodzie. Redaktora Zawadę prosi się o zaprzestanie buczenia. To po o. pierwsze. On med medytuje. On, ja e chciałem najlepsze życzenia redaktorowi Gawłowi z okazji wstąpienia na nową ścieżkę wojenną. Tak. Bo to złożyć. To jest właśnie, to jest właśnie ten element, który tutaj też ta małpa <śmiennie> składała życzenia redaktorowi. Przed... na ścieżkę wojenną, na, na pewno wchodzi z nią w skrót. Wszyscy, wszyscy gratulujemy redaktorowi. Tak, wszyscy gratulujemy. Oraz jego oraz... nadobnej małżonce, która, nawet która? Pewnie, pewnie się pojawi. za chwilę. A już się okay. pojawiała nawet. Tak. Parę, Parę razy raz się pojawi. Wy, wyjąć chleb. Tak, na przykład, bo dzisiejszy podcast nagrywamy w warunkach frontowych wyjątkowo. W piekarni. W piekarni. W piekarniku. W piek... Mamy okno otwarte. Tak, w piekarni i piekiełko. Tak, okno mamy otwarte, bo byśmy nie wydolili z zamkniętym A. oknem. Więc... Ja tak jak się, jak się pytali słuchacze o szczegóły tego zmiany stanu cywilnego w podcaście, miałem napisać tak enigmatycznie, że próbujemy się ty tylnymi drzwiami dostać do Arsenalu. <głos> Trochę się dostaliśmy. Jesteśmy szwagrami w <głos> no, W pewnym sensie szwagrami. Oj, tam, oj tam. szwagrami od strony redaktorskiej. <głos> Ej, to już drugi redaktor... Tylu zawodników odeszło ostatnio z Arsenalu, że tam będą mieli sporo wakatów. No. No, to to zaraz to... z tego nawiążemy, bo to jest chyba pewien koniec pewnej epoki Generalnie. Nie, to, jest, to jest po prostu regularna wyprzedaż. To się już zdarzało niejednokrotnie. W Arsenalu, tak. Ale to jest coś więcej, bo to jest tak zwana wyprzedaż niekontrolowana, która może się zakończyć zmianą trenera. No, ja, wiesz, ja myślę, że znaczy... trener nie, nie, nie do końca o tym decyduje, więc jakby wina Węgera jest tutaj... Ale mam wrażenie, że on jest trochę taki zagubiony, e, dlatego, że w tym momencie odchodzi mu dwóch piłkarzy. No dwóch. Ale dwóch takich, y, no, Nie ogóle, no Samir Czolowy i, i, i Fabrega. Fabrega nas jeszcze robię. jest w kadrze, ale odszedł no, no, Fabrega. Odszedł mu Ebue. E, no i kto mu tam jest? Dobrze, ale z, z samego Nasriego i z samego Fabregasa będzie miał jakieś 60 milionów? Tylko, że nikogo nie kupił. No i właśnie na tym polega problem, że on... Zgodząc no, e, że to na samym, na samym końcu. Że on jest znaczy... słaby w kupowaniu piłkarzy za drogie pieniądze i najprawdopodobniej to się może skończyć tak, że jak ich nie kupi nadal, no to może być krótka jego dalsza kariera. Znaczy ja myślę, że nawet nie tyle on jest słaby, co klub po prostu... Klub ma taki tak, pomysł, taki pomysł ale, ma. ale kiedyś był taki transfer z 10 lat temu, kiedy to Emmanuel Petit i Marco Vermars razem hurtem przeszli do Barcelony. I wtedy pamiętam, prasa angielska ogłosiła koniec Arsenalu, a prasa hiszpańska ogłosiła początek wielkiej Barcelony. Było wręcz przeciwnie <śmiech> <śmiech> Barcelona się skończyła w futbolowo na, na lata a Arsenal akurat za te pieniądze zaczął hodować swoich zawodników Panie redaktorze, mogę Panu na sekundę jeszcze przerwać? albowiem pewne niedopatrzenie nastąpiło po pierwsze nie przywitaliśmy się ze słuchaczami. Nie, ale mało pana nas Ale mało pani powiedziała, który odcinek. No tak? właśnie, 138 odcinek. Ja przepraszam. Ja subiektywnego podcastu sportowego. Panie redaktorze, a co pan chce zrobić? O, bardzo ale dostarczy. uważaj, ten. Nie, nie, nie. No, no, dobrze, damy dobrze, dobrze, radę. Się... No bo jak to, to się wszystko rozprogramuje i będzie po podcaście. Jak z... ja jak tego nie powiemy? Nie, tak. jak ten kabel się odłączy. Ten kabel się nie odłączy na ja to już siły nie ma ja jak Simo Hajcha nie wiecie kto to, no ale trudno Biała Śmierć, taki snajper fiński ja, ja. Będę bronił do ostał powiedział myjąc zęby redaktor ale jest, higiena w podcaście jest najważniejsza no, tak. dlaczego sobie przypomniał w szóstej minucie podcastu że chce zęby umyć no przypomniał sobie, że jest niehigieniczny i powrócił do korzeni no, do korzeni zębowych tak właśnie dyż siła eee, w tworzeniu. I właśnie z tym... Chodź, chodź tutaj, chodź, mar, chodź Marcinku. Eee, jak, I wtedy no? właśnie to... Nie wiem czy pamiętacie... Rok później Arsenal osiągnął ten, ten wynik, w którym zdobył mistrzostwo nie przegrywając meczu w Lidze Angielskiej. To było zaledwie półtora wieku roku. Wieku temu. Nie, to było półtora. <śmiech> Niemalże. Tak, to było zaraz, no, to historycznie, to było zaraz po tym, jak, jak oddali Overmarsa i Petita do, do Barcelony. A Barcelona właśnie wtedy grała na przykład takie mecze jak z Matadorem Puchow w tym czasie w eliminacjach Pucharu UEFA. Później z Panioniosem, Kopenhagą, która to miała być. Nie, to było. miała być mocna, taka strasznie i przerażająca w lidze europejskiej. Okazało się, że przegrywa z Wiktorią Pölzen 3 do 1 na swoich boisku. <grych> Kopenhaga to w lidze mistrzów nawet. No, no, no właśnie, no, nie to, lidze to, lidze Również tym, Również tym gorzej dla, no. dla Kopenhagi? Znaczy, rozumiem w takim razie, panie redaktorze, że pan uważa, że to wszystko jest okej okay i że nie ma żadnego kryzysu w Arsenalu. Znaczy, jak czytam fora Arsenalu, internetowe, Ale polskie, czy, czy miejscowe? A gdzie mieszkać? Miejscowe <śmiech> Na Żoliborzu. Chodziło, chodziło mi o miejsce, gdzie zoliborskie, zoliborskie, Arsenal. <śmiech> zoliborskie pola Arsenalu. Znaczy, w Polsce to jest płacz i zgrzytanie zębów, jeżeli chodzi o odejście seksa. Na przykład głównie seksa to wczoraj w 10 minut na placu do tego dojdziemy. w Barcelonie zdobył więcej niż przez 8 lat w Arsenalu. A no bo mu dał wyjść na boisko. Ale podanie otwierające przy golu decydującym miał akurat Fabregas. Także dał mu wyjść, a tamten się odwdzięczył. To tak czasem w futbolu się, się zdarza. Co o czym mówiłem? No właśnie, o czym my mówimy? To jest, bardzo, to jest bardzo duże pytanie. Arse o, Arsenalu. o Arsenalu. Mówimy no, o Arsenalu i znaczy, o nie, znaczy, znaczy odejściu dwóch podstawowych zawodników, no, kreujących tak. grę w Arsenalu. Tak, ale jak zobaczyłem pierwszą kolejkę i to, jak gra na przykład drużyna City y, z Kunem, Aguero, Silvą, Jaira no, wymarzony. to nie widzę miejsca w pierwszej szóstce y, w Anglii dla Arsenalu. W tej no, chwili. no tak no ale przypomnijmy sobie że Chelsea też zaczęła od już dziewięciu zwycięstw Chelsea to, Chelsea to teraz jeszcze straciła Petra Cecha który jest kontuzjowany i zremisowała pierwszy mecz ale to pierwsze goty za płoty pierwsze śliwki tak robaczywki <laughs> za czapkę gr gruszek <laughs> i tak dalej no ale z, mówię tak w kontekście długofalowej walki o Mistrzostwa Anglii to ja nie widzę e, Arsenal. Arsenal wie, to już tak regularnie od paru lat się oddala od no. pierwszej czwórki zamiast się do niej przybliżać, więc to jakby no. jest mu coraz dalej niż coraz bliżej. No, no. próbuję Modricia kupić no cały czas. Więc... Modricza to Chelsea kupuje. Też. Właśnie złożyła dzisiaj ofertę kolejną, kolejną, podwyższoną. Ja słyszałem właśnie, że Arsenal też. I to ofertę taką, że Myślę, że to ten ham byłby głupi, jakby się nie zdecydował. Tak, ja bo... też taka. No, dobra oferta. Tam jeszcze dwóch piłkarzy na wymianę plus pieniądze, także. Znaczy ja bym tak ogólnie też nie, nie demonizował akurat odejścia Fabregasa i Nastriego, tak mi się wydaje, bo to tak standardowo, znaczy, no zaraz na znaczy, ciągle tak ktoś ja, odchodzi. Ja nie, ja nie demonizuję tak, ale odejście ale, poszczególnych tak, ale piłkarzy, tylko nie, demonizuję, ale odejście jeszcze Ebue. koniec, e koniec i... pomysłu na zespół. Odejście było i do no tego no Warszawin, to... który y, rozmawia podobno y, jeszcze z innymi klubami. Z Andrzej, Machaczkała? Y, y, bardzo być może, no, tak, jak, jak już Zirkowa mają i mają y, ETO. No ETO jeszcze nie mają, tam coś utknęło no, w martwym no, punkcie. Tam, no, drobne tam szczegółiki, tam... A i y, tam 10 y, milionów y, w prawo, albo czy w, w lewo. Tam, no. <laughs> no. no, no, ale to by była niezła historia. Andrzej Machaczkała. No byliśmy, byliśmy Brawo. na meczu z machaczkała. Haczkała. Zresztą świetnie grał ten zespół wtedy z Gryzgą Rangers, bardzo dobrze, świetnego czarnego obrońcę, znakomity. nikt nie wie jak się nazywało no, Niestety. ledwo kto pamięta jak się klub nazywał. <grym> Kibiców miał chyba się, ale to się może zmienić. Kibiców chyba ośmiu przyjechało. I pełno y, tych... I jakieś y, dwa tysiące tych, tych angielskich Szkotów. <grym> <śmiech> <śmiech> Albo szkockich Anglików. Tak. No, tak, no tam Kanidzie, przecież de Bur. No. To był świetny skład. A do tej pory Ty... to pamiętam, że widziałem Klaudio Kanidzie na żywo. Tak było. No, to Rondre ta... Flow? No tak. Tak, tam Flop przecież wtedy grał. O, rewelacyjny skład. I tam Wenegor Hesseling wtedy grał też w Rangersach przez mnie. Nie, nie, grał. nie on, on grał w Celticu akurat. Dobra, słuchajcie, ja chyba muszę wziąć ten podcast w karby. <laughs> no, no to, tak, tak, trochę się, się roznieślałem. Szczególnie z, z Heseliniem. Jest do wzięcia, ma kartę piłkarską. Ale przynajmniej ma 40 lat, chyba już. 33. Do Lechi. Do w Polonii. <laughs> Dobra, proponuję tak. Jest do wzięcia no... za Free. Z Arsenalem okej, okay, wiemy już, jakie są generalnie stanowiska, więc może przejdziemy do któregoś z dużych wydarzeń. Ostatnio było kilka dużych wydarzeń. Śląsk, śląsk, śląsk rapid. No, to Tak, wydarzenie. to było duże wydarzenie, bo mocno się zdrzemnąłem. Dzisiejsze, <laughs> dzi, dzisiejsze mecze, i, mam wrażenie, jakby by, znowu ustawiły wszystkich kibiców, a zwłaszcza dziennikarzy w szeregu. To znaczy, zniknął chóra optymizm, jak to, ile będziemy mieli klubów w pucharowych rozgrywkach. No rozbierka. jeden. No to jeden no, Albo, Albo, jeden. <grym> Albo, Albo ja żadnego. Albo żadnego. Nie mówmy jeszcze chłop. No ale... Czy... No, ale jakby dwa kluby teraz dzisiaj pogrzebały sobie już raczej szansę. Znaczy, no, znaczy, no, no, nie, nie, znaczy, ja legi bym nie grzebał tak od razu, bo I ja nie grzebał i nie sądzę, żeby Legia miała jakiś chóra optymizm. Przed, znaczy ze Spartakiem, bo to... Legia zagrała no, przyzwoity no, mecz. Ale były takie głosy, że trzy kluby walczą i tak dalej. Znaczy tak, tak no, dalej. Bo, za, jest... znaczy, bo, bo de facto poza Śląskiem, śląskiem walczyli. To nie jest wiesz, 4-0 u siebie i możemy nie jechać na rewanż, tylko 2-2. No 2-2, no, no, że... szanse marne, ale... Ja się pomyliłem, bo myślałem, że ten Rapid to jest słabsza drużyna. Albo myślałem, że Śląska chyba, chyba bardziej, że Śląska jest lepsza, lepsza drużyna, lepsza drużyna na, na tle Rapidu. Bo środkowi no Obrońcy Śląska Wrocław to byli tam, gdzie my. Proszę. W weekend. Week, week tak, no. Na manowca. W Mogielnicy. Na manowca. Tylko my się bawiliśmy. E, no oni ba też się a chyba nie. świetnie barwili, byli. mam wrażenie. Tak. Także ja tej legi bym nie odżegnywał od, od, od tej od tego pod uwagę, że kilku nie, nie, nie, zawodników nie, nie wystąpi w. w nie odżegnuję wywarzu, od czci, więc, nie odżegnuję nie od tego jak najbardziej dalej. bo to może być to jest, to, jest, to jest wzmocnienie. <śmiech> tak, z no bo, bo walczyli, bo walczyli, bo walczyli bardzo fajnie i prawa za waleczność i tutaj absolutnie Kto nie odmawiamy żadnej... Ale jest taki, żadnej... że no, trzeba wygrać na wyjeździe. Zawodnikom tylko. legi grali świetnie, no. tylko to, to właśnie trzeba. Na Spartakiem wygrać na wyjeździe. Na łóżnikach, no. na sztucznej trawie. Na sztucznej trawie. <laughs> znaczy nie trzeba wygrywać dzięki Bogu 3-0. No to Tylko wystarczy wygrać 1-0. Tak? No, Albo to zremisować 3-3. Aczkolwiek... Co, Co? To drugie jest mało, mało prawdopodobne. Wydaje mi się, wydaje mi się że, że tutaj szanse niestety legi są niewielkie. Ale zdarzały się takie rzeczy, więc spoko. No. Ma, ja no, mam tak wrażenie, że całkiem nieźle wyglądało, dopóki mieli siłę. Natomiast tak, niestety to spuchli zupełnie. No to trener z Korsza przyłożył y, pałeczkę swoją, no, znaczy, i tak, dobrze, znaczy że... no ma... i tak dobrze, że przyłożył ją tak późno, bo wcześniej normalnie w pucharach przykładał ją koło lipca <głos> <głos> i zawodnicy rzadko kiedy wychodzili w ogóle jakkolwiek na mecz. Jak pamiętam początek poprzedniego Trudy. sezonu Ekstraklasy. To, tak to się obudzili. Ogarnęli koło października dopiero. Tak, no, tak. Tym... Andrzejki mniej więcej zaczęli ligę. Już przed końcem rundy. A na Mikołaja byli jak z No ale. I tak w sumie skończyli nie najgorzej, bo, bo, bo, bo mimo, mimo fantastycznych. No bo po puchar, po po puchar Polski, się Puchar Polski rozpoczyna, Polski się, puchar Polski rozpoczyna się późno dla, dla drużyny z czołówki no, ekstraklasy. No. Dzięki Bogu. Albo Mikołaju. No. Nie, nie, no e... wyszli bardzo ostro tam już na początku. No, ale... Presnik pres, był na polu karny Spartaka już, no to tak się nie da całego meczu wytrzymać. Ale zapomnieliśmy tak. o jednej drużynie kluczowej. Kluczowej drużynie o, o wiśle. No, no, nie, nie, nie, no, no, bo zaraz nie przejdziemy do no, tak. my tak chronologicz, no, właśnie, chronologicz, <laughs> chronologicznie w tył się przesuwamy tak. po prostu. Tak. Co do godzin. Co do godzin. Co do I godzin. Dat. Nie liczę no, i, godzin i, i dat. E, Jak słusznie, filozoficznie trener y, Maskant, nie wiem dlaczego mi się kojarzy z dinozaurem to nazwisko. <śle> tak jak <śle> się może żyły takie -no, on on on tak się Może Były takie kiedyś. Od dzieci pisali się tak. <śle> <śle> maskanty. Maskanty. I maskanty. <śle> tak, no to tak mi się kojarzy. <śle> Ale zapytany o, o to, <śle> jaki wynik wziąłby w ciemno, to powiedział, że on żadnego w ciemno nie, nie chce brać, bo może być tak, że mecz będzie bardzo trudny i zostanie przegrany 3 do 0 i to będzie świetny wynik, a może być tak, że wygrają 1 do 0 i to będzie bardzo mało, bo mogliby na przykład stworzyć 15 sytuacji bramkowych i wykorzystać tylko jedną. No i ta filozoficzna odpowiedź okazała się jednak prawdziwa, bo po obejrzeniu meczu wynik 1 do 0, jakbym był trenerem Wisły, to wziąłbym w ciemno. No tak, no nie... Przebiegł. Znaczy przed meczu nie było tak, że Wispa była dużo gorsza, ale na pewno nie była lepsza. No, ma... nie, no, ja, uważam, ja uważam, że była gorsza, ale nie na tyle, by Apollo mógł to wykorzystać. Znaczy, Apollo jest zdecydowanie lepszą drużyną, ale nie na tyle dobrą, Ciekawe, czy Tyner ma jakieś <głosy> udziały w tym zespole. <głosy> Apollon. Nie, no, była lepsza. No. No, tutaj szczęś, znaczy, szczęś, kto była lepsza? A Poel był lepszy. Ma całkiem nie. dobrą obronę w sumie. Mimo, no, no, że no. tam parę błędów im się przydarzyło, to zawsze mają jeszcze bramkarza. Tak, to tak, ale, na, na sam koniec. Znaczy, najbardziej z tego meczu jednak oprócz e, pięknego gola. E, I pięknej asysty. I świetnego meczu małeckiego. A, rewelacyjnego, kol kolejnego. Jest, naprawdę, kolejnego tak naprawdę to najlepszy zawodnik na boisku. Tak, utkwiła mi riposta celna Wojciecha Kowalczyka, wymierzona w stronę trenera Gmocha, który to powiedział, że on nie kibicuje wiśle, bo tam Polacy nie grają. Na co Kowalczyk, który powiedział, że ja mam co prawda sukcesy z Apollonem, tam, Apolem nikłe, bo zagrałem tam tylko przez jeden sezon, co prawda zdobyłem z tą drużyną mistrzostwo, to chciałem zauważyć, że. Tam jest jeden Cypryjczyk. <grym i <grym i <grym i no w odróżnieniu tak od trzech Polaków w pierwszej jedenasce. W e, pierwszej dwó dwóch. W pierwszej było dwóch, przed, tak? W pierwszej No ale to jest jednak 300% normy prawie <grym> w porównaniu do Apelu. Także. Nie, no, Wisła, Wisła, czerw... przede wszystkim, że Wisła przede wszystkim zawodnicy Wisły. Przepraszam? O... A fuj. A fuj? A fe. Wstydziłby się pan redaktor. Ale za to sobie przeczytam w międzyczasie. A co? Skoro już przyszedł... A, to się... Tak, to jest Uwaga, Śląsk przegrał 3 do 1. <laughs> Wiadomość od operatora, 10 złotych Cię to kosztowało. Ja, Wisła, Afro... Wisła, Wisła... przede wszystkim pozakazała... Jak to... U... Zwykł mawiać, zwyk mawiać, Widzewski redaktor, charakter. Redaktor, redaktor szpakowski z serca do gry. No, widzę tak. rękę zabrał jeszcze z ust, tam, To by by, może by cię ktoś usłyszał. <laughs> jest, jest, jest, jest, to naprawdę było miło, miło patrzeć. On jak, odkąd, jak odkąd, mówił, odkąd mówił, jest w urzędzie stanu cywilnego w ogrodzie, to trzyma <laughs> rękę na ustach. <laughs> Boi się, że znowu mu się coś wymknie. <laughs> No. Tak, że... Ja tylko się zastanawiałem y, y, y, po co na ten mecz przyszedł trener selekcjoner. No na... ja myślę, że może je, je, je, i jednak powoła Pawła Małeckiego. Patryk, Paweł Pawła Małeckiego paweł... To, to może nie powołuje. Tak to a prawda. pozdrawiamy Pawła Małeckiego. Paweł... Tak, to prawda. A taki nasz kolega z liceum, który jest y, znanym fotografem kieleckim. Adam jak Adam powołany. I, tu, a, tu a, i paweł, ja... Alina. Paweł Podobno jest, jest, taka, jest taka koncepcja, jedna z telewizji ma taką, taki pomysł He. dziwny. Żeby powołać... Nie, żeby jeden z dziennikarzy ma, się, ma dostać koszulkę prezentacji z, z nazwiskiem Adamiak i podczas treningu kadry wbiec na boisko z okrzykiem Zostałem powołany, zostałem powołany. Chyba wiem nawet, która telewizja ma taki pomysł. Powiedziałem, że ten resmuda go zastrzeli w tym momencie, <głosy> <głosy> znając jego... Tak, tak, Jego tak, tak. poczucie humoru. Poczucie humoru i świetne podejście do dziennikarzy podczas treningów takie. Będąc, czułe. A będąc na meczu yy, na meczu polonii warszawskiej z Wisłą byłem świadkiem najbardziej obraźliwego okrzyku w, w historii trybuny, na której siedziałem, gdzie obrażony został piłkarz Małecki. Trybuna krzyczała Matryk Pałecki. <laughs> Ojej. Ojej. Tak to na Polonii się obraża piłkarzy. A swoją drogą dzisiaj ciekawie na tej legi z tym Spartakiem było, bo kibice przyjezdni, bardzo przyjezdni, bo przyjechali z Moskwy. To ostatni kibice z Moskwy to tu byli w czasie, kiedy w Warszawie było minus 28, chyba. Pamiętam, mieliśmy iść na ten mecz, ale nie poszliśmy, nie, nie, bo myślałem, że było za zimno. Myślałem, że mówicie o wyzwoleniu Warszawy. Albo o 1920, ja kiedy to. to ja kiedy nie nie to... wiem, czy ich można kibicami nazwać. Co wtedy kiedy przyszli. Biuro, po, biuro podróży yy, Grażdańska Amarona organizowało organizowała przyjazd na mecz. Nie. Yy. No nie, wtedy było rzeczywiście 28 stopni i przymarzliśmy my w zasadzie do klamki, jak wychodziliśmy z chałupy. <grym> Dlatego obejrzeliśmy mecz w telewizorze. 0-0 było. E, chyba nie. Albo 1-1, hmm. albo 1-0 przegrali. No jakoś, nie wiem, no, w każdym ja razie... Tam, Spartak wtedy wszystko wygrywał. Spartak wtedy wyszedł z grupy, jak na pierwszym miejscu, Legia na drugim. Tak. Ale Spartak wtedy wygrał wtedy... Tak. Blackburn, przez na Blackburn, Sergi, Sergi, Blackburn nie wygrał. Juran wtedy grał na pewno w Spartaku i strzelił gola chyba nawet Legii. No dobra, co z tymi kibicami teraz, bo ja słyszałem, że oni mieli takie mieli mieć, nie wiem, czy wreszcie mieli takie bardzo obraźliwe szaliki. że znaczy, mieli mieć, bo oni mają taką swoistą sztamkę z Lechem Poznań, o. która jest w ogóle przedziwna od zawsze i ten Lech Poznań podyktował im napisy na tych szalikach, które mieli przywieźć i te wiem, że no wiem od kolegów legionistów. A mam takich, że kasowane były te szaliki dzisiaj na mieście, także musiało być wesoło. Nie, pod stadionem też, kolega mi nadawał stał po bilet w, w kasie. No i tam właśnie mówił, że paru, paru Rosjan spotkało się z chodnikiem. No, blisko. Tak, no. Przyjęcie było rzeczywiście jak w 1920-15 sierpnia. Mniej więcej. Znaczy nie dziwię się, jeżeli ktoś specjalnie organizuje akcję pod tytułem Robimy szaliki obrażające różne przeciwną i przyjeżdża z takimi szalikami do miasta, no to nie może się spodziewać gorącego przyjęcia. Tylko ja chciałem przypomnieć, że za Bo tydzień może. oni jadą wszyscy do, do Moskwy, a kibice rosyjscy są jeszcze bardziej znani niż od Polskich. Z krewkiego charakteru, także... No tak, ale być ciężko. Może nie wezmą tak głupich szalików ze sobą, na przykład. No, ale myślę, że już wystarczająco sobie przyjęciem tutaj zasłużyli na przyjęcie w Moskwie. Także, no ale Moskwa dużo, jest ale... duża, może się rozejdą. Ale ja, ja bym tam się tym nie martwił. To... Ja też się nie martwię, bo się nie wybieram na ten mecz. No ja, ja w odróżnieniu od co niektórych nie zamierzam się wybierać w miejsca, gdzie można mnie strzelić w głowę, albo zabrać szalik, albo wsadzić palec w oko. Czyli rozumiem, że przechodzimy do klubu Programu. Tak? Znaczy jeden z wielu klubów. No chronologicznie trochę trochę... trochę, trochę no bo to było zaraz. No, trochę ominęliśmy. No, minęliśmy. Tak. Bo minęliśmy tak. No, ale to, bo tak chronologicznie, ale tematycznie trochę. Tak. Też, tak. Tematycznie tak. powiedzmy, że zakończyliśmy... Drogą, nie wiem czy widzieliście Polski w którymś... Tworzymy. To już będzie a propos. W jednym no. ze studiów chyba przed pierwszą, po pierwszym meczu albo w którym studiu był... Mówimy teraz o, o, o, o Grand tak? Derby, tak. tak. E, które się odbyły. E, był chyba Michał Szewłakow w, w studiu. szóstym Podczas któregoś z tych meczów. Czy były zawodnika po L u Nikozja. Ale on to akurat, nie chodziło o to, no był... Był jako był. Albo może, albo może on był przy okazji Był zawodnik drukarza Warszawy. Nieważne, no w każdym został, razie przy, przy okazji, to może był w innym studiu, nie, nie, nie pamiętam, on ale... na pewno ten... był przy, przy okazji Apoelu, to był. W studio yy, tej telewizji, która to. A, co może? To... I by przy okazji tam padło pytanie, właśnie po no, Granderby. Bo, bo Granderby Grand no, się miało nie? zaczynać. I, A tak, tak, to wczoraj. I padło pytanie do Michała Żywokowa, jako do obrońcy takiego doświadczonego, jak on uważa, jak można zatrzymać Messiego na no to, że Włatów tak spokojnie popatrzył. Posłużę się cytatem. Sam bym chciał to wiedzieć z A <laughs> co ciekawe, to on przecież ten cały Messi, to on jeszcze ma w butach piasek z plaży. Myślę, że jeszcze Myślę, dał... że nie. nie Myślę, że jeszcze no, widzę. było pod koniec dwa znaczy, Wielu... meczu że, że, wysypywał że, się? Tak? Ta. Znaczy, większość zawodników Barcelony w tym meczu to wyglądała w dwóch meczu bo w ogóle. Szczególnie w, jeżeli chodzi o pierwszy mecz w Madrycie, to wyglądali, jakby te parawany, parasolki i ręczniki zostawili przed wejściem. A rzeczywiście w gaciach to piach spokojnie jeszcze z plaży noszą. Oni na wakacjach grubo byli. A i tak udało im się 2 do 2, oddając dwa strzały w światło bramki. To jest w ogóle wynikiem niewiarygodnym, bo Barcelona tak nie gra nigdy. Nie, ale grała tak już. Chelsea wygrała tak, że dała jeden celny strzał. Tak. No tak, ale grała na 100%. A tu Barcelona, ja nie rozumiem euforii tylko kibiców Realu Madryt, którzy budują jakieś plany na przyszłość związane z tą drużyną. Bo całe przedsezonowe przygotowania realu polegały na tym, że ta drużyna była rzeczywiście spięta na maksa i walczyła o każdą minutę. tam Pierwszą jedenastką grali przez wszystkie mecze, po to tylko, żeby wyjść i później ograć Barcelonę w Superpucharze. Okazuje, okazuje się, że ten najlepszy real w historii, to tej Barcelonie na wakacjach to tak może się przeciwstawiać, co najwyżej. No, przeciwstawiał no, się. No, nie, nie, przesadzał, nie, nie, nie przesadzał, panie no, bo, bo, nie no, progres, bo Progres nie no. w stylu gry. I, i, znaczy i jest, po stylu jest, gry jest. Realu to my możemy porozmawiać za 2-3 miesiące. Nie ja mówię na, na podstawie będą... dwóch meczy. No. Znaczy meczów, me, meczów ale to, to jest tak, że Barcelona, pamiętajmy, była na wakacjach. E, Barcelona, która nie umie wymienić trzech celnych podań, remisuje z Realem na Santiago Bernabeu. Barcelona, która ma posiadanie piłki na poziomie 52%, to nie jest Barcelona. To jest zbieranina chłopaków, którzy przyjechali z wakacji. I oni przez geniusz Wii, który złożył się pięknie do, do strzału, przez geniusz Messiego, który w dodatku był chory, on wymiotował w przerwie meczu, na własną prośbę wyszedł na drugą połowę. Remisują 2-2. To jest wynik, który, z którego Mourinho się cieszył w kwietniu, kiedy te, te zespoły się spotykały ze sobą i walczyły o, o wszystko. A teraz Barcelona wychodzi, remisuje, potem gra u siebie. Wychodzi Messi, dalej na wakacjach, strzela im dwie bramki. Barcelona zdobywa puchar. Mourinho, jak zwykle, nie umie się z niczym pogodzić. Myślę, że on nawet jak umrze, to nie będzie się umiał pogodzić i wstanie. <grywa> No. No, to, to jest akurat przykład takiej skrajnie narcystycznej natury no. i, znaczy, i no, tyle. To, to, no. Dlatego chodzi. psychoanalizę przeprowadziłeś teraz taką szybką, bo dla mnie to jest przykład normalnego skurwysyństwa. To, że on y, wsadza człowiekowi, podchodzi, to widać na filmie, z premedytacją, podchodzi do Tito Villanowy i wkłada mu palec w oko, ściskając go za twarz, po czym y, na konferencji prasowej mówi, że on nie zna żadnego Pito kogoś tam, nie wiem, co jest bardziej żenujące. Czy to, że atakuje pracownika drużyny przeciwnej, czy to, że udaje, że nie wie, jak on się nazywa, czy specjalnie zniekształca jego nazwisko, deprecjonując jego osiągnięcia. No, ja Także... właśnie, mówię, właśnie, właśnie mówię o tym. No, no, to, to jest jakaś, jakaś, jakaś. No to jest no, jakaś. To jest normalna pomyłka. I powiem ci, że. W, w Anglii za takie zachowanie. Nie, no przestał by być trenerem no na Kantona, tak. Kantona, za to miał proces, za uderzenie człowieka, który stał za reklamą. Tak? Miał normalnie sprawę karną. Za to normalnie się wytacza sprawę. On nie wykonywał swoich obowiązków w tym momencie jako trener bo jego praca polega na czymś innym. On zaatakował, jest, no tak, tak zaatakował samo, tak człowieka, wsadził mu palec w oko. No tak, no, no, ale tak samo, tak samo taką sprawę karną powinni mieć piłkarze, którzy się tam prali po pyskach. No. Piłkarze są na boisku i za to odpowiada... Za, to, boisku, za, to, za to odpowiadają sędziowie. Fakt, że za to, co zrobił Marcelo, Fabregasowi, to ja bym udał, nie wiem, sześć meczów no, no, be, bez no, no. możliwości powąchania Murawy. Bo to no, ale elit... nie dostanie, bo w Hiszpanii nie przenoszą się kary tak. superpucharu na ligę. No, tak, mogą tak. karać sześć meczów w superpucharach kolejnych. Ale to... No tak, tak. Czego Real nie doświadczy, bo Real superpuchar to ogląda różnie. A, a nawet tak doświadczy, no to tam to, to, że on nie zagra w superpucharze, Ech, to, to, tak, on, to, to, to go nie zaboli to, to, za bardzo. Ale ja bym chciał powiedzieć, że y, to jest dużo gorzej, dlatego że to, co zrobił Marcelo, to ja mam takie wewnętrzne wrażenie po obejrzeniu tego meczu, że to nie było tak, że to po prostu piłkarz się zagotował, wyłączyło mu się myślenie. I on nie, coś on to robił z premedytacją. Robił. On to robił z premedytacją. Wszedł w drugiej połowie z ławki i. Co zrobił w ciągu tego meczu? Nie, no, pierwsze co zrobił to. to pierwsze co zrobił ko to kopnął i nie ko ko ko Tak, to ko ko ko wtedy kopnął, tak? Kopnął no, po prostu. Znaczy to A. piłkarze Mourinho, czy to była Chelsea, czy to był Inter, czy to jest Real Madrid, robią zawsze. Wychodząc z szatni, czasem w pierwszych minutach meczu, czasem zaraz po przerwie, czasami wchodząc z ławki, polują na zawodników drużyny przeciwnej. Zobaczcie, cały czas będę to przywoływał. Jak zmienił się charakter drogby po tym, jak odszedł Mourinho z Chelsea. Drogba zawsze był rzeźnikiem, ale w momencie, kiedy grał u Mourinho, to zachował się jakby się na jad szaleju. No, po prostu zachował się jak wariat. Mourinho odszedł, Drogba powszechniał, zaczął grać normalnie na, w piłkę, strzelał gole, ale przestał bić ludzi, chodzić im po głowach, tak jak kopał Motte na przykład w meczu, gdzie tam Lidze Mistrzów było 2 do 2, on kopał leżącego człowieka w głowę, korkami. Nagle Mourinho odszedł, Drogba zaczął grać normalnie. i Real Madrid przed Mourinho to była normalna drużyna, to był zespół, który, jasne, Konkurował, walczył w mediach, na boisku, poza nim obojętne. Ale to Grand Derby kończyło się tym, że Raul i Xavi schodzili objęci z boiska po zakończonym meczu. W tej chwili nie ma meczu, nawet takiego jak ten presezonowy, brzydko mówiąc, mecz, żeby piłkarze mogli normalnie zejść do szatni. Oni wychodzą na boisko, grają, grają, grają fajny mecz, potem nagle się coś dzieje, a potem się zabijają w drodze do szatni. Za każdym razem. Od tego 5-0, gdzie Ramos bił się z Szawinem i Pujolem, aż po, to był pierwszy mecz, tak? 29, 29 października ubiegłego roku. To był pierwszy mecz, który się tak zakończył. Aż po mecz wczorajszy, który też zakończył się bójką w drodze do szatni wtedy, kiedy wszystko było rozstrzygnięte już na boisku. To już nie było o czym dyskutować. Barcelona wygrała, trzeba było podać sobie ręce, wymienić się koszulkami i po prostu pójść do szatni. Koniec. No tak, no to jest... Ja wiem, nie, to nie to, ma co komentować. To, to, no, no, no właśnie o tym mówię. Tak, no, ja, bo to, to, to takie to, to trochę wałkowanie jest, tego samego po raz kolejny. No, po raz kolejny. No, bo to jest, to, jest to zmieniający znaczy to to obraz od początku do końca. Znaczy i... To jest smutne A co najgorsze jest to, że to był całkiem fajny mecz i całkiem Bardzo fajnie się oglądało. Bardzo fajny, Tempo tego spotkania było... Zwłaszcza jak się wcześniej oglądało no. mecz Wisły z Apołem. Kolosalna różnica. Nieprawdopodobna. Ale świetnie się oglądało ten mecz. W mecz, w mecz tak, grały świetnie i, i tak naprawdę no, wejście Marcelo no, no wstrząsające. No, to znaczy, wcześniej się... na boisku był Pepe. Tak no ]że. tak, no, ale, ale, ale jakby Pepe zawsze, zawsze gra ostro i, i, i ale, to jakby było... Powiem Ci tak, to, że ktoś zawsze gwałci staruszki nie znaczy, że nie trzeba go za to no, ale, karać za każdym ale, razem. Ale jakby, jakby, jakby Pepe jeszcze nie przekraczał tak granic, wejście... W pierwszym meczu Pepe powinien dostać kartkę za faul y, na y, Alvesie, to raz. Kedira nie dostał kartki za to, że kopnął w głowę Abidala, to dwa, tak? Rozumiem, że można narzekać na sędziowanie, jeżeli chodzi o nie wiem, niepodyktowany rzut karny, nie wiem, za przewrócenie Cristiano Ronaldo, czy tam jakieś inne niuanse. Natomiast sędziowanie było w miarę wyrównane, tylko że to sędziowanie po raz kolejny premiuje boiskowe zadymiarstwo, ale takie wiesz, ze strony ale, Realu no tak, tak, tylko że cały czas jednak mimo wszystko to było tak, że Pepe, Pepe faulował w walce o piłkę podczas kiedy Marcelo w zasadzie robił to bez walki o piłkę no to prawda on, on, on to po prostu wchodził e... i, i, i pierwsze, pierwsze kopnięcie było, nigdy nie było walki o piłkę i drugie kopnięcie było też, gdy nie było walki o piłkę, no bo chodzi mi o to że no tak, Pepe gra brutalnie ale mimo wszystko to się odbywa jakoś podczas walki o piłkę po prostu. Podczas kiedy wchodził na boisko Marcelo i daje sygnał swoim zawodnikom, że już nie ma walki o piłkę. No nie, wiem, nie wiem, czy zauważyłeś, że, że drużyna, która za, za, yy, zarzuca Barcelonie yy, to, że tak bardzo Barcelona symuluje. Na przykład Pepe zrobił taką rzecz, że powiesił się przy jednym z rzutów rożnych yy, zawodnikowi pikę na szyi, rękami, tak, tak, po czym tak, się tak, przewrócił, tak, przewrócił się, tak, uderzył i... go jeszcze po drodze, a później yy, domagał, domagał się rzutu się karnego. Rzucamy, no to no, takie ciekawe tam było wiele takich niuansów, jeżeli chodzi o różne zachowania tego typu. No. Nie, no, zernujący, Real, zernujący, Ma broń, Real szkoda, Madryt, szkoda. Ch znaczy, chodzi mi o to, że Real Madryt pod wodzą Mourinho, to nie jest taki Real Madryt. Znaczy, ja bym chciał oglądać normalną drużynę, taką w jakiej grał Raul, Sánchez, Morientes, Hierro, Mijatowicz, którego nie cierpiałem. Nie, no taka, taka... Normalną drużynę, która gra w piłkę. Taka jak grała za Wilcę na przykład. No. no. Taką to wszyscy kibice by chcieli oglądać <głos> <głos> akurat, bo oni no, rzeczywiście... No, chodzi o to, chodzi o to żeby Grand Derby znowu się stało graniem w piłkę, a w tej znaczy, chwili ja, to i, tak znaczy, naprawdę... Ja jestem, ja jestem ciekawy, czy w, ogóle, czy, czy w ogóle w Hiszpanii zaraz się zastanawiają, co zrobić z tym, z, z tym faktem, bo to, to, co się na przykład dzieje zawsze po Grand Derby i coraz częściej, a ja, to, co już doszło teraz do tej bijatyki, no to tak naprawdę lidze hiszpańskiej bardzo mocno nie służy. Reprezentacji Hiszpanii? Na pewno. Znaczy, wiesz, najwyższy i najwyższy no, czas po prostu w jakiś sposób no tak. temu przeciwdziałać. Jeżeli weźmiemy sobie jeszcze pod uwagę do tego, że mamy ogromny kłopot z ligą hiszpańską w ogóle. No Bo taką, nie płaci się, nie płaci nie się, płaci się piłkarzom. Jest nie strajk, płaci się piłkarzom, którego, ja którego ja jestem w ogóle zwolennikiem, oczywiście, żeby nie no, no, Trzeba płacić za ich pracę. To jest to jest, to no jest... co ty? Proszę sobie wiesz, co to jest to jest rzecz mało popularna. Nie tylko w Hiszpanii. No chyba, chyba że zapłacisz 3000 zł w koronie Kielce 000, 000, Żeby ci płacili. Żeby ci oddali żeby ci płacili. Żeby ci oddali 2800. Znana brytyjsko-amerykańska grupa miała o tym. Miała o tym sketch. Także, także ciekaw, jestem, ciekaw jestem, czy coś zrobią, bo, bo tak naprawdę może się skończyć z tym, że, że odpłyną pieniądze w sensie takim, nie, nie, nie tyle odpłyną z Realu i z Barcelony, bo to jest raczej mało prawdopodobne, ale odpłyną po prostu z Ligi Hiszpańskiej. No no może też, bo, bo już mówiliśmy o tym, że to i tak ta liga ma problem, bo jest zbyt duża przewaga dwóch drużyn gdzie tak naprawdę od początku wiadomo, że liga się będzie rozstrzygała mistrzostwo między dwoma drużynami, a reszta gdzieś tam w ogonie znaczy... walczy o trzecie miejsce, a teraz się okazuje, że najciekawszy produkt z tej, z tej całej ligi, czyli mecz między tymi drużynami, zaczyna przypominać po... farsę trochę, a nie... A nie tak? e, a no to, że powszednie, to trochę znaczy, nie wina, że, że, że grają tego, często. Rzeczywiście, ale ale, tak. to, ale... Znaczy, na, dobro, na dobrą sprawę gry. mistrzostwo za nowy sezon można by przyznać dziś, bo Barcelona właśnie w dwóch meczów wygrała z Realem Madryt, tak? No i e, liga. No nie tylko chodzi o, chodzi o to, że wygrała, ale oprócz tego to tak naprawdę. Sprowadza wiem, ja, się do... Ja przed kolejnym grand Derby mam już taki niesmak, że. Znaczy, że, że, ja nie że... chcę żadnego Granderby kolejnego. No ja... właśnie, że wiesz, że będę oglądał mecz, a tak naprawdę nie będę oglądał piłki, Panie tylko doktorze, będę patrzył. Nie da się. Kto, kto komu Kto komu za chwilę nogę połamie. No. Tak, ale I... ja kiedyś na Granderby to czekałem tak, że. Nie wiem, no byłem na świecie gdzieś podróżując, nie wiem, w Meksyku, gdzieś w Afryce czy coś. To, to, to, to, to, sprawdzałem, to sprawdzałem sobie na jakiej stacji telewizyjnej to jest i wszystkie moje plany wyjazdowe dopasowywałem do tego spotkania. Żeby obejrzeć to, nieważne. Jest telewizor, ja i granderby. Teraz przy Murinio na ławce Realu, no to nie wiem, czy w Juracie chciałoby mi się szukać odbiornika jakiegokolwiek. W no. jakimś dobrym sanatorium. W żadnym sanatorium. Nawet nie no. wiem, czy chciałbym się jechać do Juraty oglądać ten mecz. Lepiej zostać w Warszawie, to prawda. Też by mi się. Znaczy, Mniejsze koszty, ale. Znaczy, faktem jest. Nie, no, że mordobicie też... się też zawsze dobrze sprzedaje w telewizji, więc. ale akurat w futbolu myślę, jest pewien czas. Tak, mogą oglądać Mordobicie, to sobie włącza. Inną dyscyplinę na przykład, sportu, tak, tak. tak. Nie, no, ciekawie jestem. Ciekaw jestem czy, szczere, czy, czy, czy rzeczywiście tak by się obraził za, za to Mordobicie, tak. <głos> nie, bo mordobicie to tak, to no nie jest Mordobicie. Ciekaw ja ja jestem, jeszcze... czy liga, liga hiszpańska faktycznie zacznie się nad tym zastanawiać, co, co, co zrobić z tym Wantem, bo ale no to, to, to ciężka to, to sprawa. To sprawa to, to co, no, Liga hiszpańska nie może wyrzucić Mourinho. Tak. Nie, no, no, nie no, ale może go ukarać. Może mu, karę, nie, możemy mu dać karę na pół roku na przykład. Może, tak? może go A, ukarać A powinna. Może go, ukarać, powinna. Może go hmm. ukarać, to jest jedna kwestia. E, na pewno są kary grzywne i to one też mogą być... Do, znaczy, no, w przypadku zarobków to nie, ale... Znaczy, ale ale myślą przesu... wszystko w jakieś takie symboliczne historie. Poza tym nie mówiąc już o tym, że, że, że po prostu najwyższy czas po prostu na długo wykluczać zawodników grających w ten sposób. Oczywiście. To w ogóle... Jeżeli się go zawsze, pozbawi, zawsze jeżeli się pozbawi, tego, no. pozbawi dwóch, trzech podstawowych Nie, no, zawodników przy, przy, z podstawowej jedenastki, naprawdę zacznie się myśleć o trochę innym. Bo raczej co... klub zacznie myśleć o tym, że płaci zawodnikom za darmo, za nic, tak naprawdę za głupotę trenera, który namawia do takiej gry, może to pomoże. No, no no, tak, no, pamiętajmy, Eric Cantona dostał, jeśli pamiętam, 8 miesięcy, miesięcy. kwalifikacji za, za, za kopnięcie kibica. No to myślę, że włożenie palca w oko trenerowi drużyny przeciwnej się kwalifikuje również się na się spokojnie, spokojnie na parę atak, miesięcy. To jest atak, a, a, no. osob... i naprawdę na, na... W, Anglii, w Anglii się z tym nie szczypią. I może a, angielska liga uchodzi za bardziej brutalną taką siłową, ale, ale, ale tam za, za bardzo brutalne zagrania są prawdziwe nie kary. kary. Są to prawe, znaczy, no. Wiadomo już, że y, któraś z Penny, Czyli oficjalnych fan klubów w Barcelony wytoczy sprawę a atak na jednego z pracowników klubu, czyli atak o fizyczną napaść będzie sprawa, jeżeli o to chodzi. Moim zdaniem w ogóle powinny być sprawy karne, jeżeli, jeżeli chodzi o tego typu zachowania. No tak, ale już tak, tak, taka no, ale sprawa, sprawa mówię, czym się skończy. Jakąś karą i finansową i to i co najwyżej. I i więc... To powinien być taką karę, no to tam się lali po gębach, więc jakby wszyscy znaczy, już wtedy mówią. To, co robią być. zawodnicy, nie wiem, piłki nożnej, no nie, hokeja nie, nie ma, czy czegokolwiek. Na placu, na tym powinni panować sędziowie, bo oni są do tego oddelegowani. Może Jeżeli na dawno tym... byli poza placem. Tak, ale trener... Nie, ale to jest, nie to, jest, to jest cały czas, po... jeszcze, jeśli ja, ja pamiętam, było kiedyś tak rozmować z jakimś prawnikiem, że to jednak nadal, bo jakby yy, to, co się dzieje w trakcie meczu, na przykład brutalny faul w trakcie meczu, nie podlega pod prawo karne i no, tam był taki szkoda, spórczym, czy był po... Z <grym> był taki ale, spórczym, ale... po gwizdku nadal to obowiązuje tak, ale, ale, atak, ale atak kantony na, a -a, na atak kibica a... na kibica, kibic nie jest a -a. Y... atak trenera na trenera no dobrze a bójka pomiędzy zawodnikami, którzy nie są już tak powiem na płycie boiska bo siedzą na ławce no, no właśnie nie, to, nie, to, jakby wy, ta, to wy, po pojęcie widowiska wy... sportowego jest rozciągnięte nawet w tunelu po meczu, tak. jeżeli się biją to nadal to je, jeszcze nie, nie podlega, nadal jest to widowisko ta, tak, stąd, tak. Stąd, stąd cwaniaczek Zidan yy, yy, uderzył Materaciego, a powinien po prostu poprosić go na solóweczkę w tunelu i wtedy materację go zabił. <laughs> Najprawdopodobniej. <laughs> no. Także obawiam także się, że takie włożenie w palca w oko nadal może podlegać jeszcze pod taką... Ja nie, ja ja nie pamiętam nie, dokładnie, bo, bo nie tzn. jestem ja prawnikiem, jakich, ale... Ja nie wiem, jak jest z trenerami yy, i tak, tak zwaną yy, ławką rezerwowych, którzy nie są piłkarzami, nie uczestniczą aktywnie w widowisku, bo to jest nawet tak, że m, ci, którzy są na ławce muszą, za, m, muszą być oddzieleni od reszty przez to, że mają chociażby techniczne koszulki. Mhm. tak? Trenerzy występują y, w, jak, chcą. jak chcą, czyli tak jak Mourinho w dresie albo tak jak Guardiola w krawacie. Dobrze, skończmy z tym mordobiciem. Jeszcze chciałbym poruszyć jeden aspekt. Też to nic nie jest nowego. Nie wiem, czy panowie redaktorzy się ze mną zgodzą. Ale dla mnie potwierdziło się coś takiego, że w ważnym meczu o stawkę, kiedy jest napięcie, to piłkarz zwany Ronaldo staje się destruktorem. O, przepraszam, nie, nie, nie, zespołu. Ronaldo. Nie wiem, czy słuchałeś komentatora Szpakowskiego. No, to nie? jest piłkarz CR7. A. tu d 2 Ja muszę przyznać, że, że na tle poprzednich meczów ważnych, w meczów? wykonaniu meczów, w wykonaniu CR7, CR7? Ten był całkiem niezły. A nie, znaczy, nie. To ja się z nie jest... zgodzę. Ja znaczy... muszę przyznać, że on tutaj kilka rzeczy zrobił bardzo ładnych, natomiast potem liczyłem te wszystkie akcje, kiedy on wychodząc mijając obrońcę, zamiast podawać strzelał po bocznych siatkach, a potem machał rękami jak wiatrak. Nie, no to jest właśnie to Ja, mówię, ja nie, mówię, nie mówię o tym, że w porównaniu do innych zawodników, mówię jak na niego. Mówię, jak na niego? Jak na niego i jak na jego poprzednie Aha, Takie nani, Takie nani, mamy Na nani, nani, nani to gra w innej drużynie. I teraz, teraz powinno być o Jezu. I też jest, jest Portugalczyk. Znaczy, on... E... Jak na niego? On, tak? ma, on ma jedną... Rzecz. No to zaczął strzelać jest... bramki w ważnych meczach. Kiedy? No i strzelił bramkę jedną. Kiedy? No jak to kiedy? No? Wczoraj wczoraj. A czy to, to, to mówić o tej wczoraj. piłce, która się od niego odbiła w locie, jak się od niej odsuwał. No A do też się odbija. Dobrze, dobra. dobrze, tylko weź pod uwagę gole strzelane przez Messiego we wczorajszym meczu na przykład. Y, człowieka na urlopie. Ale no nie. I no nie, gola nie, strzelonego przez no, no, Cristiano. Dobrze, cały ale, czas ale... mówię. Okej, okay, no dobra, no, wpadło. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo sprzed, sprzed, sprzed roku, sprzed pół roku. Z, z tym, co pokazał w tym meczu. a ja nie porównuję to go z innymi. No. To jest wielki tu piłkarz. To nie ma porównania. To jest no. bez dwóch zdań wielki piłkarz. I, y, natomiast... E... On potrzebowałby trenera, który by go jakoś ogarnął i by go nie. zmusił do gry zespołowej. Jakiejś, tak? Jego problemem jest to, że on musi udowodnić wszystkim dookoła, że jest najlepszy na świecie. Co mnie tu? On ma, on ma, on ma dokładnie ten sam mentalny co <śmiech> Skrajnie narcystyczny. Oddawaj! No, <śmiech> Ten redaktor kontynuuje, my się napijemy. A ty tak to co? Jest, tak, to jest mm. jakieś jedno piwo na czterech, a właściwie na trzech. Złodzieje. Mm. On, on mnie tu trykał cały czas. Aha. Delicje. Samiutkie. Hmm. Ale jak nie prawda? Oblejecie zaraz i w będzie się. problem. Bo jak się siedzi w piecu, to piło jak znalazł. No, znaczy jak ukradł, a nie jak znalazł. Raczej jak znalazł znalazł, znalazł i redaktor. A nie możesz mi go karmadzią. podać tutaj, jest bliżej. Co za ludzie. Już nie pamiętałem. Mówiłem, zacząłem mówić, że... Przepyszne. Że, że, <gryst> że by, Cristiano Ronaldo to wielki piłkarz, to mi piwo zabrać. Się napić. Oddawaj. Chciałbym powiedzieć że w czasie, w czasie podcastu obowiązuje prohibicja. Dobre. Ja wiem, oddawaj. Jezu, pozbawij mnie posiłku. Znakomite. Nie Dobra, wypuszczę z ręki. Nie ma więcej? Co no jak ty przychodzisz nieprzygotowany do kolegów? <laughs> jak ty przychodzisz nieprzygotowany do domu? <laughs> Panowie, yy, Cristiano Ronaldo chciałem Andrem. powiedzieć, że piłkarzem jest wielkim, tak? Nie, wielkim to nie. Nie, no nie. Wielki, no, nie z no, wielki no, no. wielkiego piłkarza cechuje właśnie to, że w, w meczach o, o najważniejsze stawki potrafi wziąć ciężar gry na siebie i poprowadzić drużynę. To powiem... jest to wielki piłkarz. On jest piłkarzem bardzo dobrym. Znaczy. Nie, to nie. Ja się nie zgodzę. To jest piłkarz wielki. To jest, a ja y... powiem inaczej. Jest to piłkarz o ogromnych umiejętnościach. Znaczy on no, ale... po, a, a jak ty a powiesz? Po, a poza, a poza, a poza, wszy, poza wszystkim. Ja CR7? A poza wszystkim, to jest piłkarz świetnie, zawsze przygotowany do zawodu, który wykonuje. On jest szybkościowo, atletycznie, technicznie. Jemu on ma jeden problem. Znaczy on ma jeden problem, że on by się świetnie sprawdził w piłce jednoosobowej, tak, jeden na jeden. Byłbym mistrzem świata, podejrzewam. No, po pociąłem, tak Re regularnie. Ch chyba, że grałby z Messi na małym boisku, to wtedy Messi no. wygrałby z nim 10 do 0, a, a tamten by nie wiedział, o co chodzi, bo Messi po prostu lubi grać w piłkę. I, i, i lubi ją mieć przy nodze i do tego ma wizję. Y, to jest to, co ich różni. Messi potrafi zagrać taką piłkę, jak przy pierwszym golu do Iniesty gdzie mija w poprzek dwóch zawodników, później widzi przestrzeń, zagrywa piłkę na 30 metrów prostopadłą, którą ktoś kończy golem. Cristiano Ronaldo no, nie, nie ma opcji, żeby zagrał taką piłkę. On w tym momencie albo poszedłby sam do przodu, albo oddawałby strzał. On nie widzi reszty, on nie ma wizji gry, dlatego nigdy nie będzie... Takim piłkarzem, jakim był, nie wiem, Maradona, w Platini, Pele, czy Messi. Jest po prostu o ten bozia mu talentu, jeżeli chodzi o y, neuron, nie wiem. Znaczy, nadmiernie obdarzyła go miłością do samego siebie. No ale to nie jest zarzut w stosunku do piłkarza. Piłkarze, y, którzy wierzą w swoje umiejętności, muszą lubić samych siebie. To jest tak, że je, chcesz być gwiazdą, jesteś nią, nie wiem, Beckham. Świetny piłkarz. Kochał samego siebie, grał świetnie w piłkę. O, wiesz, tak na, samo ale, ale, ale na, boisku, na boisku Beckham zawsze był po prostu piłkarzem. No, no. Znaczy, chodzi ci o to, że nie to, że jakby kocha samego siebie, tylko, że potrafi grać zespołowo. No, grał fenomenalnie. Grał no tak, tak ja czasami mam, nie, mam jest... wrażenie, że dla Ronaldo ważniejsze jest pokazać się w meczu żeby o nim napisali, że coś tam zrobił że strzelił ładnego gola to niż samo to, Mourinho, no, niż to, to samo, żeby wygrała drużyna na przykład jego tak? yy, jemu bardziej zależy na tym żeby być dla, dla, dlatego, dlatego Fergusona tak bardzo nie bolało odejście Cristiano Ronaldo i nie bolało odejście Beckama, bo Manchester United jako wielka drużyna wie, z Beckhamem było trochę inaczej no. no tak, ale wielka drużyna wielkiego trenera nie ma piłkarzy większych Niż klub. I jeżeli piłkarz jest w stanie to zrozumieć, że jest kolejnym tam kółkiem w maszynie przez nie wiem 100 lat historii drużyny, tym łatwiej jest mu później funkcjonować w zespole. Znaczy a, tacy prowadząc... a tacy piłkarze jak Beckham czy Cristiano Ronaldo, takich rzeczy nie bardzo, nie bardzo to rozumieją. Ja myślę, tak? że Ferguson, Ferguson jest też już po tylu latach prowadzenia yy, drużyn. Zwłaszcza Manchesteru przez tyle lat, jakby jest świadomy tego, że w którymś momencie zawodnicy po prostu będą odchodzić. Nie ale będą to. Bo, życie. Wiadomo, że rozpieścili go bo, potem trendy tak, e... i Scorsese, i, i i tam Neville'owie i tak dalej, i tak dalej. Jasne, ale, ale... ale jeżeli jesteś kibicem zespołu i tego nie rozumiesz, że piłkarze przychodzą i odchodzą, to powinieneś zmienić dyscyplinę sportu. Przerzuć się na tenis, kibicę no no radwańskiej. No. tak. Jak odejdzie, no to odejdziesz razem z nią. Aczkolwiek, aczkolwiek ciężko się rozstawało <laughs> ciężko się rozstawało z Beckhamem. No ale z Cristiano Ronaldo dużo łatwiej. Ciężko. rzucał w niego butami. No, właśnie no, muł ubiórny. Czy wiesz, to Cristiano w Manchesterze <coughs> Przepraszam, w sezonie ostatnim strzelił no, 40 bramek, no, no, tak? W różnych rozgrywkach, tak? tak? Grał, grał świetnie wygrał prawie wszystko. Nie, wszystko, no bo gdyby nie to, że spieprzył karnego przeciwko Chelsea, to miałby jeszcze gola w finale Ligi Mistrzów, no, który, no. który Manchester wygrał. Także piłkarz kompletny, oprócz jednej klepki w głowie, no. i to no, jest no, także nie, że... nie, nie ważne, ważnej ważne klepki dosyć jednak. Bo czasami, jednej, wie, czasami, nie, bo czasami więcej osiągają piłkarze o mniejszych umiejętnościach, technicznych czy nawet szybkościowych w ogóle, którzy potrafią grać dla drużyny i tacy potrafią kolekcjonować sukcesy, a taki Ronaldo no, jakieś tam ma, ale, ale jakby wydaje się, że mógłby więcej naprawdę wygrać przy, no, swoich, przy swoich umiejętnościach. No, no, to tak, też no. jest na sprawa jakieś tam szczęścia, tak jak. Na pewno, me... na pewno Real osiągnąłby dużo więcej, gdyby, gdyby, gdyby CR-7 grał, grał zdecydowanie bardziej zespołowo. Na pewno dla Realu byłoby dużo większą wartością. No, no tak, na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o tego typu tam yy, yy, osiągnięcia indywidualne, drużynowe, no to. Messi wczoraj, wygrywając Super Puchar, sięgnął po 16 trofeum w karierze. Ma 23 lata. Zajęło mu to 370 spotkań mniej więcej w barwach Barcelony. Raulowi 16 Pucharów w barwach Realu. Zajęło. 740 spotkań. No, ale to jest, to jest złe porównanie i niesprawiedliwe, dlatego, że... Dla, dlaczego? Dlatego, że to jest sport, który polega na współpracy wielu ludzi. Gdyby na przykład Messi grał tylko w reprezentacji Argentyny i w zespole jakimś, który nie jest Barceloną, czyli najlepszym klubem świata, to by nie miał takich statystów. Znaczy, to są porównania klubowe, dlatego, że ani Raúl w reprezentacji niczego nie osiągnął, ani Messi niczego w reprezentacji nie osiągnął. No tak, ale Raul ale, ale... nie miał za sobą takiego klubu, mimo wszystko. No, miał. Jak, jak Raul, Mes... Raul... W 1998 roku jak się brało madrycką prasę do ręki, to klub nazywał się Raul Madrid. on był wtedy 19-20 latkiem. O czym y, miał za sobą maszynę do wygrywania z Zidanem, Figo, Roberto Carlos'em i całą resztą. No, trochę wtedy wygrali jednak. Bym. Trochę wygrali, dlatego porównuję y, te dwie historie, bo Raul to jest ikona. Ja tego piłkarza zawsze będę bardzo szanował. Zatem dlatego... wiesz, no, też trofeum, trofe, trofeowi nie, nie nierówne. Równe, tak. znaczy, Wiem, że to jest taka błytka przenośnia. Takie i... to porównanie. No, ja wiem, no, ale, ale mimo wszystko, tak? Raúl to jest teraz człowiek, który jest raczej kończy karierę, a Messi to jest człowiek, który albo jest u jej szczytu, albo ją zaczynał, tego jeszcze nie wiemy. Nie, no tak, no, nie, nie zmienia to faktu, że a propos, Messi miał Ronaldo że... do reprezentacji wraca, dostał powołanie. No i to wymodliliśmy tak, trochę podcastowo. Ciekawo nagle. Tak. No To też jest wynikiem ostatnich wstrząsających osiągnięć reprezentacji, także trzeba szukać pomocy. Powalających wręcz. Tak. Tak. No i tego, że on trochę tam odżył w tej Brazylii, odżył, jednak. Tak, może prawda. spokojnie grać w piłkę. Jak to na, na głowie nie że, siedzi. że, że, że brak Ronaldini jest, no jest, jest, jest bez sensu dla tej drużyny. Znaczy brak go w ogóle. bo to ja, ja cały czas mam tak z tą Brazylią, że jak uświadamiam sobie, że Romario mając lat 41 zostaje królem strzelców w Brazylii e, albo Ronaldinho teraz jest e, głównym, znaczy lideruje w klasyfikacji strzelców w Lidze Brazylijskiej to świeci mi się lampa z tyłu co to jest za liga? Mhm. To jest żadna liga po prostu, tam Nie, się chodzi no. po boisku nie, no tak, no liga żadna, ale... Liga żadna, ale chyba, ludzie wyciągnięci stamtąd do Europy z reguły yy, są stanowe, czołowymi postaciami no, właśnie, ja piłki europejskiej. I, i, i, tak? Na rok albo dwa. No, no bierze... ja wiem, no bez przesady, no. Są, no. Tacy, są tacy, którzy tutaj od paru lat są. Znaczy są, no. są no, bywają. Może nie na Natomiast super topie. My, ja myślę, ale... Ja myślę, że akurat w przypadku reprezentacji Brazylii to zmontować skład na Mistrzostwo Świata nie jest trudno. No to ci się wszystko. tak chyba tylko wydaje. Bo, nie, nie, znaczy... Zmontować nie jest trudno. Trudno jest go poskładać I do kupy, właśnie, kazać właśnie mu grać i, i, na, i tutaj, takich tutaj, poukładać. Tutaj żeby problem. Po... problem. Problem jest w trenerze, po prostu Powiem, po, no. powiem szczerze, że oglądają dzisiaj jest, jest mecz, mecz drużyny brazylijskiej do lat 20, która awansowała do finału Mistrzostw Świata i zagra tam z Portugalią. Nie ma Hiszpanii, o dziwo, w tej kategorii wiekowej. Co jakby przewidziałem podcast albo dwa temu, że z taką defensywą i bramkarzem to nie mają czego szukać. Rzeczywiście defensywa im zawaliła mistrzostwa. Ta Brazylia ona jest w zasadzie w całości do założenia koszulek seniorskich i do grania. Tak? Uzupełniona o Neymarów i tam paru innych piłkarzy. Pewnie by sobie poradziła. To jest e, jednak e, tak, sobie, tak sobie myślę, drużyna, która ma cały, cały czas jeden problem. Ma go w głowie. Brazylijczycy mają coś z głową. Wszyscy. Mówię o, piłka Mówię o piłkarzach. Mają coś takiego, że osiągają, tak jak Polacy, osiągają pewien pułap, nie wiem, K dla Trochę Polak wyższy niż Polacy. Znaczy nie. wyższy, tak? Polacy to dla Polaków. Ale nie znaczy. Ale minimalnie. Znaczy. Dla, dla Polaków to jest, nie wiem, w tej. Mają w tej, trochę więcej wąsów. W tej, w, tej, w tej chwili to jest, nie wiem, kiedyś to był, tak, to był milion marek za sezon, tak? Czyli 2 miliony złotych. I to byli tacy Polacy jak Waldo, którzy byli rzemieślnikami i osiągali taki pułapi. Yy, i, i, I byli zadowoleni, tak? Nie szukali niczego dalej. Brazylijczycy ten pułap mają wyżej ustanowiony. Nie, no to szukał przecież, przemycał papierosy. <głosy> A on lubi się zajarać. No. <głosy> Natomiast no, mówię, no brazylijczycy to jest ten poziom finansowy trochę wyżej. To jest rok, dwa, wyszumieć się i koniec. I to jest po karierze. To nie są piłkarze, na których można budować y, przyszłość... Y, klubu. Skończyły się kolonie yy, brazylijskie, no może z wyjątkiem Realu teraz, ale kiedyś w Barcelonie, Paris Saint-Germain, Chelsea. Tych, tych Brazylijczyków była masa. Jak masz teraz sześciu Brazylijczyków, to znaczy, że masz imprezę w szatni. Chciałem powiedzieć, że 5,91 Wojciechowski skoczył. Ja bardzo kibicuję. Zawodnikownie. Tak, długo w... zastanawiałem nad tym rekordem i, i zastanawiałem się w ogóle nad tym, że tak, takie długoletnie rekordy, czy to faktycznie jest moment, w którym dochodzimy do granic ludzkich możliwości. W sensie, znaczy, granica ludzkich rzecz. możliwości jest, w, jest ustanowiona na poziomie 614 Nie, nie ja mówię, ja mówię, ja mówię, <laughs> jeżeli chodzi o tyczkę. Ja mówię, ja, ja mówię właśnie ten, i zastanawiałem się, jak to jest z innymi rekordami też w Lekiej Atletyce. Nie no, bo no, w, nie nie no, w Polskie w Atletyce, no, to była dziura przede wszystkim, no, że no, przez właśnie, 20 lat i, nikt nie pobijał tych rekordów. Ale, ale, ale przepraszam ale was, was, nie, nie wiem. wiem nie było, nie było szkolenia jak odpowiednich zawodników, no po prostu, nie było Nie no, może nie wszędzie, ale wiele takich rekordów w Polsce trwało Halo, a bo... Nie wiem, Boba Bimona rekord. No też tak. No, trochę wisił. Właśnie, ale właśnie, ale potem, potem, potem, wiadomo, no, pomyślałem i okazało się, że takich rekordów długoletnich jest wiele i rzeczywiście zbliżamy się znaczy, znaczy, wiadomo, wiadomo lek, że to będzie. Lekka tak, atletyka, że... No. Znaczy, no chodzi o to, że wiesz, no gdzieś jest ta granica. No, wiadomo, że nikt nie pobiegnie setki, nie wiem, poniżej 8 sekund na przykład. No, do tego nie dojdziemy nie, Jaki znaczy może góry... rozmawialiśmy o tym, ale tak. z Michał Zieliński, tak, 6, on sześć biega tak. a tego z piłką <laughs> tak, <tylko> z piłką <laughs> tak, Drębluje, tak samo ja. jak o ten nie skoczy 10 metrów tak no Do, raczej po, nie więc, więc gdzieś ta granica jest tak. i, i pytanie, gdzie ona jest no i tych rekordów podejrzewam w ogóle będzie coraz mniej w lekkiej atletyce no bo, znaczy, i... wiesz co, bo to, bo to jest też wiadomo, tak, że rozwija się technologia, rozwija się medycyna rozwija się nie e, wiem, czy wiecie w jakim czasie pobiegł maraton który jest najbardziej taką, nie trzeba wspomagania wie wielkiego, nie trzeba tyczki, nie trzeba wielu trenerów, nie trzeba bieżni, nie trzeba... Niezłe buty. Albo cokolwiek. W jakim czasie... Emil Zatopek dawał radę bez butów. Hmm. Emil Zatopek biegł w butach. Ale on to, to w ogóle zaraz do niego wrócę. To Bikilia Bebe biegłby. tak. w Rzymie. Tak. Nie, to zapewniał, bo za dużo albo za małe. Jakoś. Nie, on, on w ogóle pobiegł maraton po raz pierwszy w karierze, nie biegając go nigdy wcześniej, w finale Igrzysk Olimpijskich. Biegł z takim angielskim zawodnikiem, który się nazywał Robertson. I on wcześniej zdobył złoto olimpijskie na 5-10 kilometrów. I wystartował po raz pierwszy w życiu w ogóle do maratonu. I z Robertsonem rozmawiając powiedział do niego, mówi, ty, to jaka jest strategia na ten bieg, nie? Bo ja nigdy nie biegłem takiego dystansu. On mówi, biegnij ze mną, jak ci powiem, że atakujemy, to atakujemy. I na 32 kilometrze Zatopek po raz dziesiąty się go zapytał, czy już? I Robertson wtedy powiedział, jeszcze chwila. Robertson szedł na 35 kilometrze, z trasy, a Zatopek stwierdził, że dobra, jak on schodzi, to on dalej pobiegnie sam. I zdobył złoto olimpijskie na, w, w maratonie. Mało tego, wbiegając na bieżnię, wbiegł w momencie, kiedy jego żona zdobywała złoto olimpijskie w rzucie oszczepem. Także rodzina Zatopków w ciągu jednego 400-metrowego okrążenia zdobyła dwa złote medale olimpijskie dla Czechosłowacji. To był pierwszy zawodnik, który w ogóle interesował się budową ludzkiego ciała. Pierwszy studiował anatomię. Robił dziwne rzeczy w czasie biegów. Ludzie się z niego śmiali, że on się rozciągał. On biegnąc na 5-10 km on potrafił na przykład ćwiczyć na drugim, trzecim kilometrze żeby się rozciągać. Biegł sobie gdzieś tam ostatni nie wiem, narobił na przykład dziwne ruchy głową. No i tak dobiegał, później pierwszy. Ale bierze mi się jakaś historia z Zatopkiem, że on w za małych butach biegł gdzieś i skończył za małych tak, butach to że... biegł Sociński. No to Los też, Angeles. ale to, to, to potem. Ale Zatopak też miał taką historię, że gdzieś tam. A Bigilla, no, a zdjął, zdjął buty niemalże razem ze skórą ze stóp no, na, na zakończenie biegu. No, nie znam historii, ale jeżeli chodzi o Bikile Abebe, to on... Ta, akurat... A propos historii, tą pamiętam jeszcze z opowieści redaktora Szaranowicza jakiego, który w Teleranku miał takie, pamiętacie, wstawki? A to w ogóle fajne wstawki były. To był najlepsze, co redaktor Szaranowicz zrobił w, w, w, w, w życiu, tak. <laughs> I on tam właśnie, pamiętam, snuł powieść. Ja opowiadam się, MP3 pamiętam, redaktorze, że 90% naszych słuchaczy... Nie wie, co to jest, nie to jest teleranek. Teleranek. teleranek I taki kogut biegający po płocie. Świetnie. <śmiech> I płotek był, który zmieniał się w nawied. Świetne w ogóle logo. Tak. Świetne logo. A jeżeli chodzi o. I Michał Sumiński o, o, tam też chodzi. Ta, o Bikile Abebe, no to on y, to w był ogóle miał. I dlatego bez butów biegał. Czy biegał bez butów to raz. Dwa, miała atak wyrostka y, wtedy, kiedy kończył y, bieg olimpijski. I to nie napadł na niego żaden młodzieniec. <śmiech> <śmiech> <śmiech> nie. A trzy, no to była taka symboliczna zemsta Etiopii za atak Włochów na Abysynię. Dobrze powiedziałem. <laughs> tak to zostało odebrane w kraju przodków. No, Haile Selassie tam medal za to wręczył i tak dalej. No, chłopak źle skończył, ale wielki był maratończykiem. Rzeczywiście. Się... Haile Selassie był w Polsce nawet raz. I się zresztą wzięło i mówi się teraz do dzieci Nygus. Właśnie odwiedzę tych Haile Selassie Co ty gadasz? Tak. Ja tak do córki mówię. No A wzięło się to stąd, że był Negus Nostri, czyli Król, król Królów. I potem, jakby wybuchła wojna z Włochami, w prasie polskiej często pojawiało się na opis żołnierzy etiopskich, którzy byli wyposażeni w tym czasie w strzelby ładowane od góry. w Muszkiety, tak. Albo, albo w jakieś łuki. Mówiono na, na nich Negusy. Opisując ich sukcesy w walce z, ze świetnie... Wyszkoloną wtedy, znaczy wyszkoloną to może za dużo powiedziałem, ale wyposażoną i uzbrojoną armią włoską. I tak zostały negusy w Polsce. I teraz jak się cytuje ważny film, to mówi się moja żona, mój negus. To właśnie stąd. A widzisz, rzuciłeś snop światła na, na negusa. Tą historię usłyszałem podczas sobotniej zabawy. No proszę. Bardzo ciekawa. Dobrze, czy mamy coś jeszcze do dodania? No jeszcze był mecz reprezentacji Polski. Nie? No a, U, raczej. No to... I Liga przecież grała. Gra cały czas nawet. Ale ja się obawiam, że mamy dzisiaj ograniczony czas. Mamy czy... ograniczony czas, ale jeszcze, jeszcze możemy po tym powiedzieć. A co, doba się skończyła? Mamy <śmiech> <śmiech> <śmiech> wykupiony abonament tylko do pierwszej dzisiaj. Z ząb działa tak. tylko do pierwszej. Drodzy słuchacze, tak. jest już pierwsza 11. Hmm. O Jezu, no to dopiero Tam od godziny z... nagrywamy. O matko. No dobrze, to teraz reprezentacja. No był mecz. O, dobra, i już. To z, mamy załatwione. Z Grunzią, z Grunzią. To teraz liga. Z Była, odbyła się. Wygrany. Byłem rozczarowany, bo Ray Charles nie zaśpiewał hymnu Georgia on my mind. <laughs> Jakiś puścili inny kawałek. No i co? A co z tym meczem? No właśnie no, nic, no, bo w tym że meczu to za wiele nie było, można powiedzieć. No. No. Wygraliśmy. Marta, no Oprócz to, tego, że. Oprócz tego, no, że. Były I o Ojgen. Fragmenty. I Ojgen zagrał. Oj Ojgen, Ojgen zagrał Ojgen, ale ja. muszę przyznać, że były fragmenty gry, gdzie były mocno zbudowane. Ojgena? Nie, w ogóle. W polskiej reprezentacji. Nie, no normalnie. Ja no, bym to gra... złożył na kart przeciwnika. On tak bardzo nie, nie przeszkadzał. Starał się no nie, przynajmniej to... jak mógł. No, nie przeszkadzać. No, ale... Ale, ale to, że potrafiliśmy <laughs> na przykład. Idąc akcją z lewej strony, i potem wycofać piłkę przez i, i wymienić jakieś tam 15, oraz, 16, oraz... 17 podań. Co ty gadasz? No. Tyle było. Było, tak. Oraz, było tak. Oraz Była, była jedna to rzecz, której jest, to jest w naszej reprezentacji, reprezentacji. Była jedna rzecz, której w naszej reprezentacji. Się nawet nie udawało z San Marina grali się. Nie widziałem od dwóch lat więcej, chyba nawet. Nasz piłkarz wykonał przerzut przez tak. całą szerokość boiska. Tak było. było. Widziałem. Tego nie widziałem, naprawdę. A widziałem w tym meczu, było. Było I raz nawet celnie. Także, a, a Bo Grudnia próbowali dajna... trzy razy chyba. Ale... A Gruzja to nie San Marino. A San Marino się to nie zdarzało. więc. A czy, ja mówię, Georgia to jest drużyna, która jest w rankingu dużo wyżej od nas. Ja, to ja mówię, że to warto odnotować, że, że były takie już przebłyski, których nie widzieliśmy. E, na... Bardzo ładna akcja przy golu. Dwa, no, bardzo, ładna. bardzo ładna. Lewandowski, no szacun. To, co on podaje... Fakt, że tam Borussia chyba się zachłystnęła trochę tym, jacy są zajebiści w ogóle. chyba Z Hoffenheim przegrali w lidze. No i teraz są... W... A teraz uwaga, uwaga, uwaga. Z jakiego miasta pochodzi klub w Hoffenheim? Z Leverkusen. Nie. Z Stuttgartu. Nie. Będę strzelał dalej. Z Monachium. <śmiech> Wiele, dużo, miast, duże, miasto. duże miasto. <śmiech> Bo Hoffenheim to jest nazwa dzielnicy, jak się okazuje. To, to się zdarza. Tak, a miasto nazywa się Sinheim? Senheim Jakoś tak w ogóle. Tak... Zainheim. Zainheim. Jawol. Tak. Jest, takie, jest, no. jest takie miasto. Zainheim. Oni są tam. Oni mają tam trzy drużyny w ogóle w tym mieście. Zainheim. E, mają piłkę ręczną kobiet, chyba. Mają właśnie Hoffenheim i Zeinheim gra w drugie albo trzeciej lice jest drużyna z Zeinheim No a to, w ogóle, a to w ogóle jest region czy ten land Rhein Neckar skąd pochodzi też tam gdzie jest Mannheim i skąd. Lwy pochodzi... pochodzą. Tak, tak pochodzą lwy. A znaczy, moja córka powiedziała, że lwy pochodzą z Afryki? Tak. <laughs> a z takich jeszcze ciekawostek, ciekawostek wow. administracyjnych, to klub Chelsea znajduje się stadion klubu Chelsea znajduje się w dzielnicy Fulam znajduje się nawet na Fulham Road. Tak. A, e, dzielicy... a stadion Fulham, Fulham znajduje jest... się na innej ulicy. Ale też dzielnicy dzielicy Fulham. Tak. To są dzielnica ale... Fulham, co ciekawe, ma trzy całkiem znane kluby. Sporo więcej niż większość miast polskich. No tak, bo tam jest... Bo jeszcze wiemy, Queen's Park Rangers jest tak. Fulham. Wszystkie jest z miasta Polski. A no, żeby było, się... aż, aż było, aż było najciekawiej, to Fulham jest najmniej e, lokalnym klubem Fulham, bo tak, Chelsea jest na Fulham Road, Queen's Park jest na, na, na końcu Fulham Road, a ci są na Craven Cottage, tak z boku. Teraz nawet chyba nie, bo gdzieś indziej grają w ogóle. Tak, Czy już na Craven mają. Cottage, bo no, ten Craven Cottage był w, no, w remoncie no, tak, tak, chyba, Ale historia. No tak, bo mają dach, oni mają takie same trybuny jak Discobolia. w sensie są z tego samego... Czyli kresu. ich nie mają? No, taki dach, dach mają taki papą pokryty I tak, normalny no Jest to piękny kameralny stadion no. Znaczy ten nasz tak jak, na dyskoboli tak. Świetne miejsce tak jak stadion GKS-u Katowice Jest w Chorzowie na przykład Tak no, Nie, Czy, a, a nie, wiz... czy Ruchu tam, Chorzu tam w Wisły Katowicach może... już nie pamiętam a, a Wisły może będzie w Gdańsku No, <laughs> no pff, come on. 10 godzin pociągiem, i jesteś na meczu. No u siebie. O, nie, nie, wsiadasz sobie, wsiadasz sobie w kuszetę normalnie, kimasz? Ja to mam przerobione ostatnio. Znaczy, ja mam przerobione do Barcelony, jak na meczu latam. Lecisz dwie godziny i jesteś na meczu. Chyba, że tak lecisz samolotem, jak Zdzisław K. Oj, to mi Albo Piotr M., który <ślesenki> też ostatnio został też, wysadzony. To coś jest. Ludzie z piłki. Tak. O, Piotr M to jest mało z piłki. On jest bardziej z aktorem. Mahalica, Piotr, niejaki. A, to taly nie słyszałeś? Nie słyszałeś no, też. No, awanturujący się był? Awanturujący nie, się był. A był w Krawacie? Tego nie wiem, ale chciał lecieć do Stanów, a wylądował nie w Stanach zupełnie. Znaczy samolot wylądował, ale znaczy, bez wy, niego. On wylądował w innym stanie. W innym stanie, tak. <śmiech> zupełnie. No to się zdarza. Tak. A czy ja nie piętnowałbym ich tak bardzo, bo mnie się też zdarzało wielokrotnie w samolocie spożywać alkohol. Ale awanturowałeś się? Nigdy. Ale nie, znam, a... taki, znam takiego kolegę, który się awanturował. To jest słynnych. historia Słynny, tak, Pozdrawiamy historia. kolegę Znaczy to w ogóle się nie opłaca No właśnie, no właśnie W z jest celem podróży. Nie dolatuje, nie dolatuje się tam, gdzie się chce lecieć. No tak, właśnie, nie, mija się z celem. Ale, Ta, ale o, nie, a, pięknie, pięknie powiedziałem. Ale latający Zdzisław powinienem lecieć bardziej, <laughs> znaczy lepiej niż my. Ja to ty, to ja leciałem dziś. ze Zdzisławem, no, jednym no, samolotem. No, no, no. no właśnie. La, ty, właśnie ty leciałeś, ty leciałeś ze Zdzisławem. To był rok temu. 11 tak. sierpnia był mecz, czyli wracałeś 13 sierpnia. całym pzp a, ja a ja ostatnio wracałem pociągiem, przedziałem poselskim. No. Jest coś takiego. Jest coś takiego jak się okazało, bo wsiadłem do pociągu, który był totalnie Wyjechał załadowany. Posł czy poślina? Ja byłem posłem, a poślina a. była pośliną. A. I to starostne. okazało Zobacz się, że się nie, ma, nie, ma, nie ma miejsc, ale pan konduktor powiedział, że on tutaj, tego i właściwie to jest taki nie, przedział. I oni zawsze okazują się zawsze w tych niczym, tym, że jest pusty. A. I musi być pusty przez całą drogę. Gdyby nagle jakiś poseł niespodziewanie Szaktujesz. się pojawił, to wtedy dla niego mają elegancki sypial sypialnia, pościółka i ten, woda, herbatka, kawka i tak dalej. W każdym pociągu to jest? W nocnym, no w każdym nocnym pociągu. O rzeszty, tak to, ja, to ja chyba posłem będę teraz. Znaczy ja pociągiem, Ale jeszcze szanse, niektóre partie nie mają zamkniętych list, tak? Ale się okazuje, wiesz, to, czy ja, ja, ja chęć... Ja... No. To jest partia, która programowo najbardziej mi odpowiada. I nie chodzi o to, że legalizacja marihuany, broń Boże, tylko, <śmiech> nie wiem, co jeszcze mają w programie. <śmiech> <śmiech> programowo mi odpowiada, ale nie wiem, co mają w programie. Artura Biedronia i promocję Polmosu. Oj tam Biedronia, Biedronia. My wiemy, że ty go lubisz. <grym> Wielbiasz nawet. Bojówki Biedronia <grym> na, na miasto i ro idą człowieku Robert Biedrop, Robert, z pałami. Artur. Robert, Robert. No, ale można taki, taki poselski przedział sobie wykupić za odpowiednią opłatą. 5 zł. Nie, niestety więcej. Pewnie 3000 Wszystko to kosztuje 3000 Dużo. Tysiące. A najbardziej mnie rozbawił pan konduktor, mówię mu, no ale wie pan, a, a co będzie, jak rzeczywiście w Poznaniu jakiś poseł u panu tutaj wsiądzie? No jak to? To powiem, że zajęty już inny poseł tam jedzie. A, a, ja a, to, a, a jaki poseł, bo ja, bo ja z dziś ja znam, bo z dziś miał jechać ten. Ja kiedyś, nawet mi się zdarzyło, wracając do Kielc, y Zapukać do przedziału poselskiego. Kogo tam zostałeś? Był taki poseł z wąsami. Co, a co robił? Pociąg Poseł z, z wąsami, nie. <grym> nie, Nie, nie, nie ma takich. Taki. Ale co robił pociąg z sypialnymi wagonami? Z sypialnymi wagon... z, z, z, z, z, no, z Nie, z był, z ja nie, to nie był. Nie to, nie, to, Bro, to, Boże, to nie to był, to, był. Nie zdążysz pościelić <grym> nawet przecież. No nie, teraz, teraz widzisz, przed wojną, jak się okazuje, przed wojną pociągi jeździły do. szybciej, tak. Ja pamiętam, ja pamiętam czasy, kiedy słynny ekspres Gnida, z tak, słynny ekspres Gnida jeździł 245 w tak. Kielce Warszawa, tak, a zwykły tak. pośpieszny jeździł 250. Teraz tak. schodzi się najniżej do chyba 320 325, no tak. coś takiego. Ja pamiętam początki mojego studiowania w Warszawie, gdzie jeździło się do Kielc właściwie dwa razy w miesiącu. 245 to a do tego nie kosztowało... A, a tego kosztowało, a to... kosztowało to tyle, co się dało w łapę tak. konduktoru. W dziesięciu, no, no, tak. dziesięciu zrzuca na jeden bilet mniej więcej. No owszem. ale stało się, tak w się stało w kiblu czasem. No, tak, ale... Piło się piwo, było miło. Jak się nazywał ten poseł? Łopuszański. A to z posełem Łopuszańskim. Ja też jechałem. To ja z... no, a, nie jechałem, bo ja a. zapukałem do przedziału, zobaczyłem, że siedzi sam poseł Łopuszański. Tak kafet... siedzi? To nie leżał? A, bo nie, to nie był sypialny. To był taki... Nie, to był taki zwykły, normalny i on tam siedział normalnie, wąsy Będziemy jelał. jedli chleb? Jeszcze nie. Jeszty. Witamy pannę młodą. Już znaliśmy, że ona wcale Panny... nie jest panna. Tak. i wcale nie jest młoda. To jest. Więc... O, pan nie na... Teraz panna mężatka. Przedwczorajsza przed żona. Przed. przed, przed... O, machnęła ręką i poszła. No, jak poseł Łopuszańsk. Przed, przed, przed wczorajszego męża. No i co z tym Łopuszańskim? No i zapukałem. Zapytaj... On był sam w przedziale. Zapytałem się, przepraszam, są wolne miejsca. On powiedział, są. Ja w tym momencie sobie uświadomiłem, że to jest poseł Łopuszański. I zamdlałem. I powiedziałem, to dziękuję. I zamknęłem drzwi. Jest... I poszedłem jechać dalej na korytarzu. To jest, to ja pamiętam, jak tam do Warszawy z pos... jechałem. Po... A... W Radomiu się dosiadł poseł Łopuszański. Gdyż był wtedy posłem ziemi radomskiej. No bo on nie? zawsze był posłem tak, ziemi radomskiej. Dosiadł się do mnie do przedziału. i Był bardzo kulturalny. Mil. Ba, nawet zagajał mnie. Ale wtedy stwierdziłem, że... tak Jak, jak Cię Łopuszewski zagajał, to, ja to ja nie wiem, ja mam, ja, ja mam, ja ja, co żona. Ja, ja wtedy byłem zdziwiony, bo okazało się, że on mówi bardzo niewyraźnie co wcześniej. Mi się nie, nie zdawało słyszeć. Może kupił w Skarżysku plecak z piwem. On dosiać się w Radom. Jasne, jasne pełne. Nie przez Skarżyska. <laughs> nie, nie. Piwo jasne, piwo jasne. Cześć, jasne, Wójtki pełne, jasne, jasne, jasne. Ja wam, nie, bardzo było nie, nie, jechał i sympatycznie rozmawiał. Miałem gorzej. Miałem gorzej. Ostatnio jechałem, wracałem, zresztą z Openera wracałem pociągiem to... do Międzyzdrojów. jechałem w jednym przedziale. W... W... Wracam wracał z Openera. Do Międzyzdrojów. Jak wiadomo Opener jest w Kopenhadze. No, no. no jechał przez Międzyzdrojów. Wraca, wracał do Międzyzdrojów. Tak, wracałem. Coś tam mieszka na co dzień, przyjeżdża tylko na podcast. Tak, dokładnie. dokładnie. Dlatego musimy kończyć, bo zaraz wyjeżdżam. Wyjeżdżam. Jechałem w jednym przedziale z, z tą, z Teklą z Genetics. genetics. Co ty gadasz? No. Z kim jechałeś? z z Nie widziałeś Genetics. seks misji? No co ty? No proszę cię. To ta, to właśnie ona, która chciała im, ten. No. Ja chyba że mi też będzie. Tak, na, na ona przykład. gwiazd. Nie mogłeś... Wracała. Ona wracała z openera, bo opaski nawet miała o, openerowe oka nie mogłeś zwróżyć. Się nie taka no, tak. O, taka tak, sta, sta, najstarsza starowinka. Na prysie była. <grym> no. Macie tam, tam burdel tam siostry Warhel, co mu jej powiedzieć. Tak tak. A, jechała do Między na ten słynny festiwal. Możliwe. Nie, tam to cinu był. On jest ja, sławny. Ja, ja, to, ja, to, sławny tak. ja to tylko raz jechaliśmy sami w przedziale i poszedłem do toalety. Wróciłem. Sami kto? Ja i moja towarzyszka podróży. Aha. I kiedy wróciłem z toalety, to ona na mnie tak spojrzała i powiedziała, że zaraz będziemy mieli kolejnego tutaj lokatora. Ja mówię, kto mówi. Przyszedł pan reżyser Skolimowski i się zapytał, czy może tu spać. A to, mój, a to sąsiad z a to, mój, a, to mój, a, to mój, a to mój sąsiad. Przejdzie. To sąsiad, świat jest malutki. No. A pies skrót wyraźnie czegoś szuka na stole. Na samochodzie tego reżysera z Skolimowskiego wczoraj była ciężka impreza. Na samochodzie? Na samochodzie, bo on, on jeździ takim Audi Q7, ale oprócz tego ma takiego starego Mercedesa 190, które stoi na podwórku. Yy, I na jego, odkąd się zorientowali, że on siedzi na Mazurach i w Japonii, to yy, głównie to moi sąsiedzi robią Są i na samochodzie. Taka, taka maska to cały krzywszy stolik. Tak, no doskonały w ogóle. Wiesz, no, to, wiesz beczka ma panowie, bardzo wyrównane płaszczyzny. Panowie, redaktorze, chciałbym panów znowu doprowadzić do porządku. To jest podcast sportowy. Chciałem a o tym o komunikacyjno... ja... Komunikacyjny budelek. Ja chciałem o tym 591 powiedzieć. od no uwa... tego zaczęliśmy, właśnie. No właśnie że... no, jaka piękna klamra. Że, że ten Wojciechowski to jest w ogóle fajny chłopak i on tam regularnie pokonuje różne bariery. Tą barierą był rekord polski. No, w tym roku to najlepszy wynik na świecie. Yy, tak, tylko nie wiem, czy wiesz, że dwa tygodnie temu na Mistrzostwach Polski on nie przeskoczył 5,60. I tego się e... trochę boję. <laughs> znaczy, a ja a w... się znaczy, Mistrzostw ja bym, świata. ja bym nie wróżył jakoś tam specjalnie, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata i tam naj... najbliższe Igrzyska Olimpijskie. Natomiast on ma... E... A nie wiem, czy wiecie, jaki jest juniorski Mistrzostw... E... Puh, juniorski, najlepszy wynik na świecie. Bo on bił właśnie ten wynik. No więc 22-letni Siergiej Bubka ustanowił rekord juniorski na poziomie 601. A Wojciechowski właśnie brakuje mu no. 10 centymetrów. Ty masz psa, który chodzi na dwóch, na dwóch nogach. Nogę, no. to tak cały czas, on od 10 jest, minut chodzi na dwóch nogach. To jest tak zwany człowiek-pies. Skrót. czego ty tam szukasz, powiedz Jak tymi. to co? Mendo. Ja ci powiem, ja no czego szukasz. Ale no, w każdym razie pokażę. Ty... Nie, nie, nie będę uruchamiał, to Opisz słuchaczom, słuchaczą. To... to jest to, co, to jest to, co to, to śpiewało na początku. Tak, tak. Nowa sygnałówka. tak. Jest taki utwór. Zrobi no. u mnie pod lusterkiem. Jest taki utwór razie. grupy apteka. Menda. Tak? Błąka się kukasz? i szpenda. ale pamiętam, że go to irytuje i on to w, kiedyś w końcu dopadnie. Załóż mu kapelusz. Zdaję kapelusz. Ale bardzo, bardzo jesteś elegancki nie, Staram się, staram się za, na każdym podcaście być coraz bardziej. E, i chciałem o tym Wojciechowskim, no bo... Po raz siódmy. Po raz siódmy. Bo ja, ja bym... Już... Bo, bo A... nie słowa więcej o Wojciechowskim. Nie, bo, bo, bo to jest A taka... Po posłów. Bo to jest taka konkurencja, w której... A po prezesów klubów piłkarskich. Oh wow akurat w tej konkurencji można łatwo y, zachowując y, odpowiedni y, poziom treningowy tudzież psychiczny i tak dalej no głównie na zawodach chyba psychiczny bo, no tam... można osiągnąć wynik ponad 6 metrów i ja bym bardzo tego. To znaczy, na daleko mistrzostwa, daleko znaczy, daleko, mistrzostwach to jest... świata to nie chodzi o to, żeby skoczyć 6 metrów. Na mistrzostwach bo... świata chodzi o to, o to żeby, żeby zdobyć skoczyć... medal. Tak, wyżej niż reszta. Na... Jestem... Bywało nie na przykład taka In która... Mogę postawić, mogę postawić nawet małpkę grającą nasz nowy sygnał, że jak się na mistrzostwach świata skończy 6 metrów, to, to będzie jest złoty medal. to jest złoty medal. Ale to, to właśnie to jest żadna sztuka. Chodzi o to, żeby nie skoczyć 6 metrów, bo to nie jest takie proste i, zdo, i wtedy zdobyć złoty, to medal. teraz na tym to polega. Tak. Skoczyć znaczy... 6 i zdobyć medal, to każdy długi umie. Nie, to znaczy, właśnie, właśnie, każdy to, bocia, no. właśnie problem polega na tym, że w konkursach skoków różnych, tak po prostu trzeba wiedzieć, kiedy opuścić określoną wysokość. Tak, ważna jest strategia. I, a potem jak reszta spadnie... Znaczy No chyba, że jest się bubką, to wtedy się skaczesz 6 6, 6 10 i 6, 10, strategia 611, nie ma znaczenia. Tak. Tak? I zaczyna znaczy, się konkurs, albo, kiedy go wszyscy kończą. Albo jak się jest Isin która po prostu za każdy rekord świata brała yy, według kontraktu... Co ją, co ją zresztą zgubiło Milion na, na, na jednych zawodach wtedy, kiedy Polki zdobyły dalej. Tak, medalę, ona były... za każdy rekord świata brała milion Euro no, ale dodatkowo Bobka przecież w ten sam sposób zarabiał, dlatego pobijał ten rekord na najważniejszych i najlepiej I tylko, opłacanych Liga. Po jeden centymetrze. Ja, gdyby, gdyby nie to, to by ten rekord jeszcze wyżej wywindował. Gdyby postanowił w szczycie tak. swojej kariery. A czy yy, pewnie by mu się tyczka. Parę centymetrów. <laughs> no. <laughs> Bo tyczka w przepisach ma określoną. No ja nie wiem długość. czy ma, ma, nie wiem czy ma, ma, ma tak. Jak ma długość, ciężar na wysokość się... nawet, y, nawet poziom kleju na tyczce jest określony znaczy, Bo tyczki są różnej długości, tak w ogóle. Yy, w no, zależności bo... od wzrostu i wagi zawodnika. No bo tylko, że na dłuższej tyczce jest są trochę twarze, trudniej trochę się, się wydźwignąć, tak? Są różne, no. no a ten Wojciechowski to on ma 1,90 m? O, to tak, nie, on, to on ma, nieźle pójdzie. On, on, on ma ponad 1,90 także... m. Na 4,90 m. sieknąć? 6 metrów, 6 metrów, prawie. Dostałeś najnowsze wyniki Wojciechowskiego. Właśnie. nie wiem, o co chodzi. No. Nie, właśnie dowiedziałem się, że legia zrealizowała. Jest 2-2, o matko. 10 o, jest złotych ta 2, taka, jest, to, jest tak wiadomości Au! Coś. Kostkę mi się co myślałem, że cię urysz? Że aut. Aut. Tak jak dzisiaj podczas meczu cały czas... Uprasza się pana redaktora. No, o... Nie sądziłem, nie że co o tej porze jeszcze będą dostawał SMS-y. Słyszałem. Nie podziel się treścią. Redaktor, nie mogę. <głosy> za ja mnie. myślę, że ty to chyba musisz jechać do domu. Albo gdzie, gdzie tam może. <głosy> nie, teraz tam nie mogę. W każdym razie. Słuszamy. Właśnie do sms <głosy> że teraz nie. <głosy> nie wchodź. <głosy> Jest Dobre. gol, słyszałem dzisiaj w telewizorze. Trzy razy. Janusz. Janusz. Niestety tylko Janusz. tam. Tak, było. tak, tak. tak, tak, tak. <laughs> nie no, to jest najbardziej piłkarskie nazwisko. <laughs> to nie ma bardziej piłkarskich nazwisk niż gol. Tak. I prawie jest, strzelił Trzy Lato dzisiaj, dzisiaj było takim piłkarskim ale. nazwiskiem. To teraz proponuję, żebyśmy się teraz szybko, szybko przelecili, przelecieli po ligach i lidze w zasadzie naszej i, i do domu. Bo, tak, bo, bo sam, sam na się siebie strasznie. Bo co? A, bo Zuzka ten, chlebek Chleb, piecze. Tak. Już Zawodnik Rudniew. Rudniew, tak, nazwisko zmienił chłopina, nie zmieniając go. No, po, my po, zmieniliśmy. Po tylu tylko. miesiącach. Bo on, no. bo on generalnie u siebie w kraju nadal nazywa się tak, jak się nazywa, dlatego że kraju w kraju bałkańskich... w, to, w kraju. No, no w tam, on, gdzie go reprezentowawszy. No tak, ale on mówi, że on jest Rosjaninem. No, ale to on jest, to już ustaliliśmy i dlatego mówimy na niego Rudniew, bo szanujemy jego wybór, no, tak. ale u siebie jest rudnewsem. Tak jakby na Litwie, Mickiewicz jest Mickiewiciusem. Tak ciusem. jak ty jesteś, Magdzia Magdziałem na no, Litwie. To tak samo, to tak samo jak była Mary Pierce. I ja wszyscy mówili Mary Pierce i ona się buntowała przeciwko temu, bo ona chciała, żeby nazwisko nas, tym, bo, no, nie, nie może ona na z tym. Świetne cycki komu. miała. Bo by świetnie grała. I nazwisko, e, Pierce. <głosy> w tym momencie nabiera <głosy> Piękne słagańskie nazwisko nabiera, nabiera, nabiera, Maria Piers nabiera, nabiera, nabiera. Warkocz, nabiera też taki, warkocz też taki, żeby nie odmówił yy, Tak, no Taka słowa, sło, słowacka Kawał Badyn Taka, taka, babin, taka no. rzepa nie, dziewczyna no. No, ty, ty się na rzepie znasz <głosy> no, no to ten yy, a Liga, Liga wbrew temu Tutaj redaktor <głosy> Gaweł nam próbował powiedzieć może nie jest na poziomie Bardzo wysokim ale jest na Nie coraz Nie się się cudów, ale jest, na coraz jest ciekawa nawet. Może Zastan być. Zastanawiam się, czy, czy ten progres w naszej ligi, ewidentny progres w naszej lidze. I pod względem kupowanych zawodników, o czym mówiliśmy poprzednim razem, i teraz jakby, no, jak się obserwuje, chyba jednak to wygląda trochę lepiej. No, co ty jesteś optymistą? Nie, nie, nie, nie, nie, nie ale zastanawiałem nie się... Redaktora. Nie poznaję redaktora. Zastanawiałem się, się zastanawiałem, skąd się to bierze i jedyne, co mi przyszło, to było... ...z tego, wiercie. że z nowych stadionów, no. A, to, a, a nowe stadiony to co? Że co? Że piłkarze no, że, lepiej że, grają w że, że, że to to no licznie, bardziej tak? że, że wygląda to bardziej atrakcyjnie to raz. Ale to jest taka teoria, która mówi o tym, że jak wpuścisz kogoś na salon, to on się zaczyna zachowywać inaczej. Mhm. Ale wiesz co, to tak samo jak oglądasz na przykład mecze na Copa America i potem sobie przełączysz na mecze Ligi Mistrzów czy Mistrzostw Europy. Nie, to zobaczysz, nie. zobaczysz nie. ta gra będzie wydawała być... Nie, to nie jest prawda. Wygląda inaczej. Gdyż albowiem, będąc w Ameryce Południowej, oglądałem Copa Libertadores i Copa Ameryka, będąc tam. I to jest inny futbol, rzeczywiście. Ale to nie chodzi o to, że to jest inny futbol. Chodzi o to, że widać inaczej, inaczej się to prezentuje. Znaczy, to, że inaczej ktoś coś inaczej pokazuje, no to. No to ma kolosalne znaczenie. Tak, no. ale. E... A nie wiem, czy widzieliście w dynamice w... i tak dalej, i tak dalej. Co mają powiedzieć biedni piłkarze pod Beskidzia w takim razie? No cóż. Co mają powiedzieć? Oni walczą o pierwsze trzy punkty. O Oni zcięso. walczą o pierwsze. Nie, ta UKS walczy o pierwszego gola. ŁKS, ŁKS walczy o pierwsze niestracenie pięciu godzin w meczu, <głos> <głos> chociaż nie, ŁKS wygrał nie z, no. z Brookbetem Dermaliką Nieciecza w Pucharze Polski teraz, No, no dobra, przełamali dobra, ale... się, najbardziej mnie rozbawiła informacja, I przełamali się, bo z Polonią przegrali tylko 2-0, ale uważajcie, uważajcie. Termalika Brugbert, nie Nieciecza w Pucharze Polski wystawiła rezerwową drużynę. <grym> no, <grym> czy słusznie. Drugi, tak zwany drugi skład. No. zobacz, ja... to, to, to, jest jest no, to, znaczy, to jest miara postępu. Ławkę, to jest miara, no to jest miara postępu. Termalika ma dwa składy. To ale, ale nie wiem, czy wiecie, na jakim miejscu w tabeli jest Termalika Brugbert nie ciesza Właśnie. Dlatego, I, że ma, ma dwa składy, można by pozwolić. Za, za, za, za. Oni normalnie się skupili na lidze, odpuścili sobie puhar w jakiś niecieczy, Polski, tam śmieszny. Jeśli oni by awansowali, to byłby chyba rekord na skalę światową y, najmniejsze, najmniejszej miejscowości, znaczy drużyny z miejscowości najmniejszej liczbie, liczbie mieszkańców, mieszkańców w najwyższej klasie rozrywkowej. Tam jest 786 ludzi mieszka o, w tej cieczy. No to rzeczywiście no do tej pory to uh, chyba gingą było taką miejscowością, bo oni tam mają 6 yy... tysięcy mieszkańców. No to właśnie na, na, na... stadion na, mają na 8 tysięcy i, na, i zawsze ja, ja, pełen Na meczach Hoffenheim nie, przecież to, kibice to, mają ten, tak? mają transparent, cała to. wieś jest na stadionie. <laughs> no i słusznie, ja o to chodzi w zasadzie tak naprawdę, że, że, żeby znać wszystkich na stadionie. No. Hmm. Ten I... jest tak jak u siebie. A zdarza się to również na stadionach dużych, bo ja jak na przykład bywam na niektórych stadionach dużych, to znam tam też wszystkich dookoła i to bardzo jak... Na Kampną jak... na kampną jak... tak na, na przykład. przykład. Nie, nie, na, na... Znam 80 tysięcy <głos> ludzi. Nie, na kamp... no, ale, ale nie, ale parę osób to mi się zdarza spotkać, na przykład przy wejściu, tak? Ja... Na Polonii Warszawa to znam cały sektor. Też mi duże stadiony. <śmuszczaj> tak, trochę, trochę, trochę redaktor to posadził z tymi dużymi stadionami. Oj tam, oj tam, no 6,5 tysiąca. Ja znam, naprawdę, dużo większe. Jakie? Są większe stadiony? Od Polonii Warszawa? Jest taka piosenka. Nawet... nawet na Polonii. Że są może inne kluby i tam i tak dalej. Że mają yy, kibiców w ja powiem, że są takie stadiony, które mają trybuny za bramkami. Na Naprawdę, ale no. to wiesz co, może miasto. Może, może miasto w czasie, kiedy powinno im postawić ja te trybuny. Może miasto, kiedy postawić te trybuny, to stawiało może inny stadion. Gdzie stoi ciężarówka z tym panem, co powoli To start tam stoi. No, no. stary star, w pogodę gna i w deszcz. A, to na rękawskie. Straszny kapitał po polu i po szosie. Kochany panie Wojciech, Manie! Jak, jak mówiły słowa piosenki Tomasza Szweda. Czy to jest nie, wszystko, co mamy tak, do powiedzenia? To to to to i... to no. no. Nie, Tomasza Szweda. Janusz śpiewał. śpiewa. to i tak, przepraszam. Siara. Golimy siarę. też śpiewał oczywiście. Tomasz Szwed śpiewał piosenkę. <śled> Zachowaj odstęp. To jest jego najnowszy przebój sprzed roku. A jeszcze by było to się czai za zakrętem. O, Ale, a to, to Gintrowski. Przemysław. Tak, jeszcze była piosenka Młynarskiego Wojciecha jakaś taka o tym, że coś tam że coś mu się czaić nam za przez szosę, coś ja się, tam. Ja się nie dziwię, że jemu się coś czaić za zakręt. <grym> Rodzina Leśniewskich, miała świetną muzykę. Świetna muzyka, świetny w ogóle film, doskonała choreografia. A Ciekawe, ten, tak wycisnąć dzisiejszy podcast, ile procent było w sporcie? Polones. Polonez. Tak, no tak. 15. A, a ilu, z, ile było z sensem? Z pięć. <grafy> Polonez Jamnik w rodzinie leśniewskich? O, tak, dobra. Nie wiem. Nie, bo słuchacze nie wiedzą, jam. czy jest Polonez z Jamnik. No. To, znaczy, to nie, nie w to w był, duży to, to był duży Fiat. duży Fiat oczywiście. Jamnik. Oczywiście, trzy trzyrzędowy, siedzeniowy, kabriolet w kolorze białym z czerwonym fotelem zrobiony. Oczywiście, na Mercedes ASL 350, tylko taki wydłużony. Doskonała fura. Znaczy, ja bym taki samochód. Kupił. Tak. Ja, bym, ja chciałbym go mieć. Tylko garaż. Nie wiem, czy mam taki długi. Chciałbym gdzieś. mieć, to biały rower. Chciałbym mieć. To korba zespół. <gry> Cały biały i opony też. No dobra. Dobrze. Czyli rozumiem, że zmierzamy ku, ku końcu. No, do, do półtorej godziny mniej więcej. Czy jeszcze jakiś żarcik na koniec, panie redaktorze? Nie, myślę, że wyczerpaliśmy. Już... O posłach. Tak? Posłać to już no, trochę tak. Nie, po, posły to się w samoobronie y, już No, to w samoobronę to... nie dotykajmy, bo. No, no, no to, to samo się redukuje. Nie. Nie, nie, nie. Tak, tak. nie mógł sobie to zawada jest niepowstrzymywalny, jeśli chodzi o niektóre żarty. Znaczy to nie był żart. No, to, to smutna Proszę. prawda. No. Tego i wielu Ale innych tak... tematów nie poruszymy w naszym podcaście. Nigdy więcej. Okay. Amen. No, dobrze i co tak samo? może optymistycznie, optymistycznie zaznaczymy, że polskie siatkarki młode awansowały do półfinału. z świata. Jakiś spryciulek ogląda młode siatkarki. Jak rozumiem. Stary. Najlepsze. Ja, znaczy ja kibicuję kubańskim siatkarkom młodym. Mówię wnuczek Detmayera, pierwsi, pierwsi są świetne i tak. strasznie tak, tak, Jak się nazywa? <śmiech> Detmajera wnuczek. Nie, no co Majer ty? Przerwa. <śmiech> no to przerwa do następnego podcastu. Przegnają <śmiech> się. Kazimierz. Przerwa. Detmayer. Go! <śmiech>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 Zepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchatki? Turku kończ Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie elegancką fryzurę Tadeusz Gafinczi, a tymczasem ty piłce Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj toaletach, elegancki w białe koszule.